Przyjdę tutaj ze stosem secret serwisów, światów gier komputerowych i innych takich rzeczy, które posiadam w domu, bo je za własne uczciwe pieniądze kupiłem archiwalne numery i wezmę dowolny artykuł z secret serwisa, przeczytam go wybiórczo i wytłumaczę, dlaczego to było lepsze niż dowolny artykuł z dowolnego aktualnego czasopisma growego. Bo w takim cd nie? W takim CD Action'ie koleś był w stanie napisać artykuł na zasadzie no grać sobie takim łebkiem, takim z z podwórka i on sobie biega i on coś tam robi. I w ten sposób na przykład opisze ci, nie wiem, Alien Breed albo jakiegoś tam, nie wiem, protoplastę Metal slaga. Co jest kompletnie nieprofesjonalne. Nie mówi ci nic o grze. Nie mówi nawet wiele o opinii recensenta o tej grze. W ogóle nic ci nie mówi, ale ma charakter. W tamtych czasach nikomu nie zależało na tym, żeby się dowiedzieć wszystkiego o grze, bo czytało się po to, żeby być częścią tego magicznego świata, do którego się nie miało wstępu, bo mama i tata nie kupili komputera. A teraz wszystkie artykuły o grach są takie same, bo albo masz recenzję, która wypunktuje Ci, co w tej grze jest niesamowicie fajne, chyba że akurat gra się wyjątkowo nie udała i wtedy faktycznie przyznają, że coś jest z nią nie tak, Albo przeczytasz sobie artykuł z działu Hardcore, który będzie wspaniałą epopeją o tym, jak to kiedyś gry były lepsze. Ale to się kompletnie nie zmieniło, bo przecież kiedyś, jak nie miałeś tego kompa, to właśnie tym bardziej wolałbym mieć takie szczegółowe opisy, żeby jak najdokładniej umieć to sobie wyobrazić, a te ogóły były dla mnie ciekawe, tak samo jak są dla mnie ciekawe nadal teraz. Jak słucham jakichś podcastów, w których potrafią w ciekawy sposób opowiedzieć o jakiejś grze, o której nie słyszałem, to tak samo czuję się Właśnie w ten sam sposób, jak mówisz, kiedy ktoś pisał w nieprofesjonalny, ale ciekawy sposób o grze, który właśnie rozpalał moją wyobraźnię. Mhm. Mam, a przecież a teraz te plusy i minusy są nikomu niepotrzebne, bo każdy sobie po prostu obejrzy 5 minut gameplayu na YouTubie, a i tak jak już go ogląda, to pewnie dawno podjął decyzję o tym, czy chce tę grę kupić, bo wykreował moją w głowie marketing. No tak, ale czy, czy czytałeś recenzję, która była napisana w tekstem, bo to jest istotne, która była faktycznie warta więcej niż tylko wypunktowanie, co jest w grze, czego w grze nie ma, która miała jakąkolwiek treść sensowną. Ale czekaj, mówisz teraz o recenzjach z ostatnich lat, czy? Tak, ja mówię o tym, że aktualnie nie ma sensu czytać na no no Tak, ale nie, ja mówię o tym, że nie, to nie jest powód tego, mhm. że teraz wiesz, że teraz wszyscy mają do tego dostęp, więc dlatego wszyscy potrzebują tylko tego quick wypunktowania, co jest co. Mhm. A przecież tym bardziej teraz właśnie szczególnie przydałyby się takie nieprofesjonalne opisy, które by były po prostu ciekawe same w sobie do przeczytania. Żeby być, czuć się częścią tego świadka, może nie graczy, którzy posiadają komputer w domu, ale może świadka tego graczy, którzy są większymi zapaleńcami, którzy widzą w tych grach więcej niż twój kolega z osiedla, który gra w Pokémon Go. Czyli my się zgadzamy. Tak. Aha. Tylko chodzi mi o samą zasadę, że ty uh -huh. mówisz tak, jakby to z tego wynikało. Jakby to uh -huh. był jakiś trend, że kiedyś taki rodzaj tekstów był potrzebny albo by było, można było sobie na niego pozwolić przez to, że nikt nie miał komputera, tak jakby to miało cokolwiek wspólnego. A teraz trzeba cisnąć te suche recenzje, gdzie dla mnie to w ogóle nie ma związku. Tylko teraz uh -huh. po prostu nie wiem, no ludzie się rozleniwili albo Wiesz co? albo po prostu, bo pewna formuła się jakoś zhomogenizowała i dlatego wszyscy piszą w ten sam sposób. No właśnie, właśnie, właśnie. Ja myślę, że to jest też w dużej mierze kwestia tego, że te 15 lat temu czy nawet, nie wiem, 12, 14 nie było utartych szlaków, tylko trzeba je było samemu poprzecierać. Dlatego wielu z tych dziennikarzy growych to byli od początku do końca amatorzy, albo to byli ludzie, którzy swój warsztat dziennikarski wyrabiali na artykułach no, życiowych, w jakichś lokalnych gazetach, tego typu sprawach. Nie mieli już tych dziesięciu lat jakiegoś Secret Service, i Action itd., na którym mogliby się albo wzorować, albo który mogliby analizować i wyciągać z tego wnioski. Ale wyciągnąć z tego wnioski? Jak to się stało? Jak do tego doszło? To jest pytanie, na które nie jestem w stanie uzyskać <głos> odpowiedzi. Jak wzięli te artykuły, spojrzeli... A no, w sumie wracam. Mogli po prostu wziąć z nich formułę, a nie to, co czyni, nie tą magię, która właśnie Wiem. Mnie ciekawi. Wiem, Te artykuły, jakie by nie były, to były od początku do końca fundamentalnie robione w sposób nieprofesjonalny. Hmm. Więc myślę, że ktoś, kto już dorastał, mając na uwadze, że chciałby zająć się dziennikarstwem growym, byłby przeciwny takiemu podejściu do tematu. Myślę, że może, być może, po prostu wynika to z tego, że mamy ludzi aspirujących do bycia kimś więcej niż takim amatorskim kolesiem, który dostał się do redakcji. Ludzie, którzy chcieliby, żeby dziennikarstwo growe było traktowane jak poważne dziennikarstwo. Może po prostu... Taki z dzisiaj, który dzisiaj pisze recenzje do największych czasopism growych, chciałby być stawiany na równi z jakimiś najbardziej znanymi kolumnistami czy felietonistami. Ale najbardziej znani felietoniści właśnie piszą ciekawe rzeczy, a nie formulatyczne. Ale może chodzi mu o status, a nie o zapracowanie na niego? Ale to chyba wszyscy, czy, czy to jest jakaś wiedza tajemna, czy to jest, czy my jesteśmy jakieś wyjątkowi, czy coś ludzie lubią ten suchy, formulatyczny sposób czytania tekstów? Wiesz, no... Ja myślałem, że absolutnie nikt nie lubi, że wszyscy z, z przyjemnością przyjmują te ciekawsze rzeczy. Tylko po prostu nie wiedzą, gdzie ich szukać. Problem polega na tym, że czasopisma growe się nadal sprzedają. Znaczy, no... Czy no, e... mm. no sprzedają się na tyle, że nadal są wydawane. Mm, no, część jeszcze tak. <gulka> Kilka jeszcze zostało. No te największe. Pojedynczych. <gulka> Ale... Tak jak Ci mówię, mogę wziąć do ręki czasopismo z zeszłego roku, bo akurat takie się u mnie walają, otworzyć i nie znaleźć tam ani jednego tekstu, który uważałbym byłby kompetentnie napisany. Zgadzam się. I teraz, jeśli wezmę sobie czasopismo sprzed 15 lat, to te teksty będą napisane nieprofesjonalnym językiem, bardzo kolokwialnie i z pominięciem szczegółów o grze, które uważałbym za istotne, ale... W czarujący sposób. Ale właśnie, ale nie o to chodzi w recenzji. To nie chodzi mm -hmm. o to, żeby właśnie odznaczyć te wszystkie ptaszki, że o, o tym trzeba wspomnieć, o tym trzeba wspomnieć, o tym trzeba wspomnieć, tylko żeby w ciekawy sposób przedstawić grę. W sposób, który zaciekawia gracza, mm -hmm. który spra sprawi, że żeby się nią zaciekawił, żeby stwierdził, że o to jest gra dla mnie, mm -hmm. albo że o to nie jest gra dla mnie, ale widzę, co ktoś inny może w niej widzieć. Mm -hmm, mm -hmm. A teraz... No, no, tak nie jest. Myślę, że to może być, A, no. Tylko, że, ale to nadal jest. Ja mówię, mam jakichś swoich wybranych recenzentów, którzy potrafią, to którzy to robią. Jak słucham podcastów typu Rebel FM czy Giant Bomb, to to tak samo. Aha. Po prostu słyszę te opisy i po prostu mam takie same wyobrażenia w głowie, jak kiedy te 10-15 lat temu czytałem CD Action czy Cybermychę i wyobrażałem sobie, jak gram w te gry, jak one wyglądają poza screenshotami. Aha. A teraz co, Ludzie stwierdzają, że, ej, tak wszyscy sobie obejrzą gameplay, to nie ma co ich w ogóle zaciekawiać? Więc lepiej napisać recenzję, która jest niczym? Ale wiesz, co, tak, jak się zastanowię, to może faktycznie o to chodzi. Może właśnie dlatego te recenzje są takie, takie, no słabe, że i tak wszyscy patrzą na dół strony, gdzie są plusy i minusy, bo wszystkiego ogrze dowiesz się z 10-15 minut googlania. Więc no można napisać taki nudny artykuł, który po prostu wyplujesz z siebie. Nie będzie on zajmował ci ani czasu, ani specjalnie mocy przerobowej mózgu. Więc ty jako jednostka pracująca, wypluwająca z siebie te recenzje, będziesz mógł to zrobić po kosztach. I dzięki temu będziesz miał, nie wiem, więcej czasu, żeby przeglądać Facebooka w pracy. Ale no. No, no, w stosunku. No. Znaczy, no, bo wszyscy wiedzą, że tych recenzji i tak nikt nie czyta i powstał tylko, bo tak wypada. No. Bo kto się jednak kliknie, żeby zobaczyć, o co ja na końcu, a głupio by było, jakby nie było samego tekstu, bo wtedy przełamałby się ten czar. Gdyby nagle ktoś stwierdził, że dosłownie przestaniemy pisać teksty i wrzucimy same te opisy, to nagle ktoś skapnie, że, ej, tak można? <laughs> to potem wiesz, co wszystko runie. To jest, ale... wiesz, król jest nagi. No tak, ale fajnie byłoby w sumie zrobić taki, ośmiostronicowy magazyn growy, gdzie masz trzy strony recenzji na jedną stronę łapiesz na przykład, nie wiem, dziesięć gier, bo tyle się zmieści tych ramek z plusami i minusami. Ale przecież ja mówię, na nie o recenzjach drukowanych, no bo drukowane to wiadomo, no muszą dosłownie czymś zapełnić, bo dosłownie muszą mieć określoną ilość stron. No. Bo muszą coś w tym magazynie mieć, żeby ktoś go kupił. No. Ale na stronce jakiejś typu, nie wiem, IGN, Eurogamer, cokolwiek. Hmm. Poligamia. No, w sumie. Nie, ja myślę, że się zapędziliśmy trochę w tematy, na które nie znajdziemy odpowiedzi tutaj. A może a może to jest, może jeszcze tylko trochę musimy popchnąć? Może, może jesteśmy już blisko odpowiedzi? Dawaj, połączmy nasze siły. Wiem. Kiedyś nie było poprzeczki w ogóle, więc każdy robił jak chciał i było dobrze. Teraz poprzeczka jest tak nisko, że nikomu się nie chce ponad nią wybijać, oprócz ludzi, którym się chce, ale oni znajdują sposoby na własne wypromowanie się, więc... Wydawanie się drukiem i działanie w jakichś bardziej zorganizowanych portalach zostawiane jest ludziom bez ambicji i pomysłu na siebie. Hitboxy i frame, odcinek szósty. Siema, jestem Hiriu. Tak? Tak. A ja, Kot. No to hej. Kod. chciałeś nam powiedzieć o fascynującym świecie Ligi Legend. Tak, ale pędzimy, żadnego wstępu, żadnego. Nie ma miejsca na wstęp, tu są noty do czytania. Dobra. Ja to chciałem trochę inaczej ubrać słowa, bo pożalić wam się, że na nic w tym tygodniu nie miałem czasu i w nic nie grałem, nic mi się nie chciało, nie miałem sił, więc jedyne co robiłem to zagrałem kilka meczów Lola. No. Jestem już w całkowitym ciągu, po prostu już zaliczyłem swojego bendera i, i po prostu w, muszę już wstrzykiwać sobie w żyłę kilka razy dziennie. Lola. Tak. Już oglądam te gierki, rozmawiam o nich bez przerwy, analizuję, jaram się. Miałem pięć miesięcy przerwy. Wyszedł to Overwatch, myślałem, że dobra, skończyłem z krakiem, przerzucam się na coś lżejszego. Wiesz, teraz jakaś yerba, czy inna tam syntetyczna marihuana. <grywania> Ale okazało się, że to, że to mnie w ogóle nie jara, że w ogóle przestałem cokolwiek brać i tak stwierdziłem, że życie takie jest bez sensu. Szukałem czegoś innego dla siebie. I tak spróbowałem, a strzelę sobie tej hery trochę tak, no tak no tak sobie powspominać. I, i właśnie mówię, zaliczyłem Bendera i, i opowiem wam dzisiaj o patchnotach. No, ja korzystając z twojej przerwy na zaśmianie się z Patchnout'ów powiem, że Jestem oburzony twoim porównywaniem tego do twardych narkotyków, ale szanuję twoją wolność wypowiedzi, więc kontynuuj, proszę. E, nie, nie, śmiało, proszę, zbesztaj mnie. No, nie, nie, nie, nie, bo ty mówisz o lice legend, ja nie rozumiem tego świata, jest on mi obcy, tak samo jak jest mi obcy świat twardych narkotyków. Mi też, ja kompletnie gadam to, co mówię. Chcesz być fajnym dzieciakiem, więc się chwalisz, jak to, jak to wstrzykujesz sobie heroinę robię, porównuję grę do uzależniających mocno narkotyków. No jest pole do porównania. Porównując myślę. je tak bardzo kompletnie z dupy, nie, nie zagłębiam się w to, jaka gra najbardziej pasowałaby do jakiego narkotyku, tylko tak sobie śmieję a nikomu leże z heroina. No, A widzisz, a to jest akurat fajne pole do porównania, bo na przykład ja ostatnio zacząłem znowu grać w Overwatch, i stwierdzam, że Overwatch oferuje zupełnie różne doznania, tak jakbyś miał więcej niż jeden narkotyk w jednej grze. A, czyli to nie jest syntetyczna marihuana? Nie, w sumie syntetyczna marihuana, to są różne narkotyki. Mm, tak, to, to już nikt do końca nie wie, co to jest. To, to dobrze powiedziałem. W sumie trochę tak, bo jak odpalisz sobie tryb rankingowy w Overwatchu, to tak jakbyś się naćpał jakiegoś najgorszego krokodyla i A czujesz, no, no. czujesz, jak ci robi krzywdę od środka i czujesz, jak cierpisz, ale potem stwierdzisz sobie, a włączę sobie quick play, gdzie nagle się okazuje, że wszyscy są wyluzowani, nikomu na niczym nie zależy i wszedłeś w ten świat relaksantów. A to nie jest ten słynny sposób bad trip i dobry trip? E, wiem. To, to, to, to mi nie pasuje. Nie, nie. To jest, jest fundamentalnie coś innego w tych doświadczeniach. One muszą wynikać z zupełnie innego źródła. Ja chcę tylko powiedzieć, że oczywiście nie, nie szanuję żadnych nielegalnych nie substancji, ale też ja w ogóle jestem straight agent, więc no. proszę mi tutaj się nie, nie sugerować. Nie to jest? tylko taki humor. Nie, ja bardzo szanuję nielegalne substancje, uważam, że wszystkie powinny być legalne. No, ale nie są, więc oczywiście nie mamy z nimi żadnego kontaktu, tylko tak wspominamy na bazie... No, pomijając fakt, że, że żyjemy w stolicy, gdzie narkotyki są na dowóz do domu, ale to nie oznacza, że korzystamy z tych opcji. W każdym razie... Wiesz, masz taki przykład w Portugalii, gdzie zalegalizowano narkotyki, czy też kompletnie jest depenalizowano. Już nie można za posiadanie jakiejkolwiek ilości jakiegokolwiek narkotyku trafić do więzienia w Portugalii. Chyba, że faktycznie ci udowodnią, że jesteś dealerem, tudzież producentem. I, w I tym się kraju... załamał. No, wszystko płonie, walki gangów na ulicach. Ale sama konsumpcja i zniszczenia społeczne wynikające z konsumpcji narkotyków spadła. To, czy mówisz też, czy są, korelacja nie jest kauzacją? Nie, nie, nie, to jest bezpośrednio <laughs> powiązane. Uczyłem się tego na uniwersytecie. Oj, no, z panem magistrem to nie będę się kłócił. Nie jestem magistrem. O, mi przykro. no i co się działo jak już wróciłeś do tego swojego narkotyku jakim jest Liga Legenda eee, no wyobraź sobie, że no bo teraz są te słynne <grym> Worldsy czyli taki coroczny turniej kiedy pan Riot mówi, że no dobrze, to teraz mo mogą wybierzcie sobie najlepsze drużyny z każdego regionu i mogą sobie tutaj przyjechać na turniej i ze sobą pograć Aha. bo zazwyczaj nie mogą bo, wtedy, bo jest to nie, nielegalne bo nie wolno ale jak to? No bo generalnie jak jest League of Legends, to ona ma taką strukturę, że pan Rad powiedział, że słuchajcie, my tu zrobimy taką super fajną ligę. Damy ogromną kasę, będą pensje, będzie wszystko streamowane, profesjonalne, będą kontrakty, po prostu wszystko super. Zobaczymy wizy esportowe. Mhm. Tylko jest mały myk, możecie grać tylko i wyłącznie w naszej lidze. Mamy ekskluzywność na wasze drużynę przez cały rok. Aha. No i panowie wszyscy esportowi powiedzieli, że no spoko, no nie, chcielibyśmy też grać w jakichś turniejkach, ale, ale w, jest, dużo więcej zarobimy z tego, e, z tej ligi, niż jakbyśmy mieli grać w tych wszystkich pojedynczych turniejkach. Poza tym inni organizatorzy turniejów mieli, esporty mają długą historię niewypłacalnych, Organizatorów turniejów, opóźnionych dostarczeń nagród, masakry ogólnie. Dramy, dramy. Więc, tak, a rajat jednak jest, co by o nich nie mówić, to akurat pod tym względem są. Yy, można na nich polegać. Można na nich polegać. W związku z tym, tylko że, no właśnie, to jest, to jest ten problem, że turnieje, w których grają ze sobą drużyny z różnych regionów, widzimy, Dwa, trzy razy do roku. Mm -hmm. Jest jeden turniej taki, który się nazywa Mid-Season invitational Nie tak się mówi to słowo. Invitational. invitational mm -hmm. Który polega na tym, że biorą po jednej drużynie z każdego z pięciu regionów mm -hmm. plus jeszcze jedną z tam regionów wszystkich innych, jakaś tam Brazylia, Rosja, Australia. Takie wszystkie mniejsze regiony, które nie są uważane za takie wielkie oficjalne i wyrzucają je i ze sobą grają i ale dosłownie sześć drużyn. Aha. I to jest cały turniej. I potem na koniec sezonu wybierają po trzy drużyny z każdego regionu i tam bodajże dwie z tych regionów znowu mniejszych, pobocznych, które rywalizują między sobą o te dwa sloty. Aha. No i teraz te Worlds właśnie trwają. Czyli to nie jest tak, że mamy sobie... Ligi regionalne i na przykład jakiś zespół z Europy sobie pomyśli, kurczę, brakuje nam punktów ligowych, żeby być na szczycie tabeli, polecimy sobie do Brazylii, zbijemy jakiś tam ciasów i wygrywamy. Nawet by nie mogli, jakby postanowili sobie, a chcielibyśmy sobie wziąć udział w tym roku w lidze brazylijskiej, to, że, bo tam jest łatwiej, to Rad im powie, że dobrze, dwóch członków może. Hmm. A pozostałych trzech musi być z danego regionu, muszą być jego oficjalnymi tam rezydentami. Mm -hmm. No ciekawie. Ciekawe mi się patrzy na to, jak inne firmy rozwiązują problem mm -hmm. światowych lig. No i co z tymi World'sami? No ja sobie oglądam. Mm -mm. I jak to zwykle bywa, pod koniec tych World'sów, jak już zostają praktycznie same koreańskie drużyny, to <głos> ludzie tracą zainteresowanie. Aha. I w tym momencie Riot uznaje, że a to my wam wypuścimy informację o tym, jak będzie wyglądać już następny sezon. Abyście się nie nudzili, oglądając, jak Koreańczycy spuszczają wciski wszystkim waszym ulubionym drużynom z Ameryki i Europy. Aha. No, więc w tym roku tych zmian <coughs> będzie kilka. Po pierwsze, pojawią się roślinki w dżungli. Jedna wow. roślinka sprawi, że będzie można sobie na niej wyskoczyć jak na trampolinie. Wow. Inna, że będzie można sobie Podnosić jakieś tam przedmioty leczące, a inna, że jak ją rozwalamy, to rozpyli się taki pyłek i nam pokaże, da nam wizję na danym obszarze. Aha. I te przedmioty będą, te roślinki będą się bardzo mocno losowo pojawiać na mapie. Będą miały jakieś tam ogólne zasady, że będzie można przewidzieć, ale będzie w tym dużo losowości. Czy miejsca, w których się pojawią, też będą jakoś ta, No czy... Jest ich tam kilkanaście na mapę, gdzie Aha. po prostu mogą się pojawić w dowolnym... Znaczy Aha. będą jakieś tam zasady wobec tego, że na przykład to na początku gry będą się raczej pojawiać w tych miejscach, albo że może w ogóle tylko w tych, Aha. albo że w tym miejscu raczej ta, a nie inna. Natomiast będzie w tym dużo losowości. Jasne. Czyli to, czego nie należy wprowadzać do gier e-sportowych. No nie, no właśnie należy, bo wtedy jest bardziej ekscytujące. A Może na przykład wtedy jakiś Europejczykowi podejdzie karta i wygra z Koreańczykiem. Chociaż nie zasłużył. A, bo to jest nie zasłużył. gorszym graczem. Co to znaczy? No wygrał lepszy. W sensie, a no tak, zapomniałem, że szczęście to skill. No, szczęście sprzyja zwycięzcom. No, oczywiście. Tak było. No stopdykował tę roślinkę, no... To jest śmieszne, bo faktycznie była taka... Obecnie powiedzmy generalnie, no bo w grze jest ten... Jak to w grach tego typu, jest system ataków krytycznych, co polega uh -huh. po prostu na tym, że za każdym razem, kiedy robimy nasz zwykły atak, uh -huh. to mamy jakąś szansę na to, że ten nasz cios będzie krytyczny. No. I ta szansa może być od 0 do stu, pra... nie pamiętam, do 50, do... Może do 100 100 Kurczę, wydaje pamiętam. się bardzo wysoką wartością. Możliwe, że do stu, ale nie jestem pewien. Możliwe, że nie. Możliwe, że aż do stu nie można. Aha. W każdym razie, no i jak na przykład niższe są takie wartości, no to wtedy często walka może być zdecydowana przez to, komu akurat wpadnie kryt. No. Innym razem, jak na przykład te wartości są wyższe, to walka może być zdecydowana na przykład przez to, że komuś akurat wpadło ich kilka pod rząd. Więc były mety, w których... Budowało się przedmioty dające kryt, były mniej opłacalne, były mecze takie, w których są były bardziej opłacalne, i są znane przypadki w historii meczy, które po prostu nie pod, bez, pod wszelką wątpliwość da się stwierdzić, że ten walka decydująca w danym meczu, w danej serii została wygrana tylko dlatego, że komuś po prostu podeszły te kryty, że miał ich kilka pod rząd, mimo że miał dość niskie szanse. No ale to są odosobnione przypadki. Znaczy, no było ich zaskakująco sporo. Okej. Okay. Znaczy, no nie, nie, no tak, no są odosobnione, ale no, sam fakt, że, że były takie. Sprawia, że więc to, o czym mówisz, ma pewne przełożenie, że jest to jednak realne, że wiesz, no jednak jest to, można powiedzieć, że ten element nie jest na tyle istotny, że to może powiedzmy wpłynąć trochę na grę, ale raczej nie w takim stopniu, żeby faktycznie gorsza drużna była w stanie pokonać lepszą. No, no. Ale może, może się tak zdarzyć, że dwie będą wyrównane drużne i nagle jednej podejdzie roślinka, która pozwoli jej wskoczyć gdzieś i dzięki, tylko dzięki temu zainicjować walkę, która im wygra daną grę. Wiesz, myślę, że jest miejsce na elementy losowe w rywalizacji sportowej, e-sportowej itd., ale... Pytanie, polega, py, pytanie sprowadza się do tego, czy właśnie elementów losowych jest na tyle dużo, że ewidentnie gorsza drużyna może wyfarcić wygraną z ewidentnie lepszą, czy tak jak powiedziałeś może być wyrównana walka i nagle przechodzi na czyjąś korzyść cała sytuacja, bo podeszła roślinka, kryt, cokolwiek. No nie wiem, czy to mi się też tak podoba <grym> i czy jestem to w stanie tak zaakceptować. Bo no jednak LOL zazwyczaj... Bo nigdy no, nie jest grą nudną, która wymagałaby takich elementów losowych. Mhm. Bo co chwila zmienia się meta, bo nawet bo przez to, że są co chwila update'y nowe, nawet tak update'y się nie zmieniają, to jednak gra jest na tyle skomplikowana, że nawet w ramach jednego update'u gracze są w stanie co chwilę wymyślać nowe rozwiązania. Potem powiedzmy pojawia się update, który sprawia, że jeszcze inne pojawiają się dobre. Więc, więc no, ta gra nigdy nie jest nudna. Bo nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, co twoi rywale wykombinują bo sam jesteś w stanie się na to wykombinować jakąś zadaptowanie. Poza tym jednak każdy mecz powiedzmy nawet pomiędzy tymi samymi jakby zestawami czempionów będzie się różnił, a meczy pomiędzy identycznymi zestawami czempionów jest mało, w związku z czym ta gra nie potrzebuje elementów losowych, żeby nie być nudna. Mhm. Więc takie trochę jest to zniesmaczające. Zwłaszcza, że osobą, która odpowiada w tym sezonie za zmiany jest koleś, który jest w tu grę fatalny. Ma, ludzie dokopali się do jego konta rankingowego i gra w tych gier rankingowych mało, jest w bardzo niskiej lidze. I tak się zastanawiają, czy on się do tego nadaje, a on się przytrzymiewa, że o ho, ho, ludzie myślą, że trzeba być dobrym w tą grę, żeby znać się na jej robieniu. Co? No, no. jest to argument, którego nie zbijesz. No, no, niby tak, ale w praktyce nie zgadzam się. Dlaczego? znaczy w 99% przypadków po prostu to się nie dzieje. Co się nie dzieje? Że ktoś, kto nie umie grać w daną grę zna się na ich projektowaniu. No. Wydaje mi się, że jeśli ktoś umie grać w daną grę to będzie w stanie ją na tyle sobie rozłożyć w głowie, żeby pokonać 90% graczy w niej. No okej, okay, tylko że nie jest grą jeden na jednego. I co z tego? To z tego, że nawet gdyby koleś był dobrym graczem, to potrzebowałby bardzo dużo czasu, żeby się przebić przez wszystkie kolejne ligi i dostać się do jakiejś naprawdę wysokiej. No cały rok na to. No ale może mu się po prostu nie chce. Czy abstrahując od tego, że zajmuje się projektowaniem teraz Lola, to jest to jakiś sportowy gracz, czy ktoś w tym stylu? Nie. No właśnie, więc nie jest jego obowiązkiem mieć wysoki ranking. Ale chodzi o to, że to naprawdę przy jego ilości gier mhm. powinien mieć wyższy, gdyby wznał się na tej grze. O to chodzi. Ostrożnie używałbym słowa powinien. Znaczy no, bo... chodzi o to, że z jego statystyki jasno wynika, że to nie jest tak, że fakt się miał nie fart, że dosłownie przez te stogier, które zagrał akurat w mniej więcej, poniżej, więcej niż połowie trafiła mu się gorsza drużyna, tylko ewidentnie mhm. radzi sobie słabo. No dobra, ale mimo wszystko uważam, że nie należy popadać w ten błąd, że tylko ktoś dobry zna się na grze. Wiesz co? Bo ostatnio dużo nad tym tematem myślę. Nie no. wiem, czy ci Chyba nie. No, bo piszę taką jedną odpowiedź na pewną tezę na temat ten. i tak mocno właśnie zastanawiam się nad tematem, między innymi właśnie tego, czy, czy trzeba być ekspertem w danej grze, żeby móc się na jej temat wypowiadać, ile trzeba w nią poświęcić godzin i no jasne. Nie, jeśli ustalamy jakiś powiedzmy, nie da się ustalić poprzeczki takiej, że poniżej tej poprzeczki nie wolno, a powyżej należy, bo to byłoby głupie, bo to tworzy jakieś takie echo komnaty, mm. w których tylko osoby, które na tyle lubią tą grę, że poświęcić na nią dużo czasu i tylko, które jakby na tyle potrafią wkręcić się w to, jak ona działa, będą w stanie się na nią w ogóle wypowiadać i że będą tylko się nawzajem nakręcać i nie ma nikogo z zewnątrz, nie ma tego, brakuje tego głosu z zewnątrz. Natomiast no. wydaje mi się, że można do tego, że tak na zdrowy rozsądek, uh -huh. co jest terminem używanym w prawie amerykańskim, nie wiem, czy wiesz. Nie, bardzo nie wiem. często. Nie, nie, nie wpadajmy w te dziurę <laughs> Ostatnio się dowiedziałem z podcastu 99% Invisible właśnie, że są prawa amerykańskie, które tak właśnie działają, że pod że jeśli coś tam w rozsądny sposób da się określić jako coś, to wtedy jest ok. Super. No, w każdym razie wydaje mi się, że można spojrzeć na taki przypadek i stwierdzić, czy ta osoba faktycznie ma kwalifikacje, które wskazują na to, czy zna się okay. na tym, co robi, czy nie. Wydaje I mi się... I w jego przypadku jakby patrzę na niego, patrzę na decyzję, które podejmuje, patrzę na jego poziom w grze i myślę sobie, że... No, Coś, nie, nie, nie kupuję tego. Wydaje mi się, że jest tutaj bardzo wiele pułapek, w które wpadać można indywidualnie i grupowo. Ponieważ po pierwsze mówimy o zmianach w grze, która jest bardzo dokładnie eksplorowana przez setki tysięcy graczy. Bo już nawet nie będę mówił o milionach. Skupmy się na tych, którym naprawdę zależy na poznaniu tej gry na wylot. Tacy ludzie dysponują... Nie tylko własnymi umiejętnościami intelektualnymi, ale jeszcze mają dostęp do całej wiedzy kolektywnej, która jest dzielona na bieżąco. I teraz w momencie, kiedy jesteś osobą wkręconą w konkretny aspekt gry, ten rywalizacyjny, systemowy, to się wszystko wiąże, zaczynasz mieć klapki na oczach i zaczynasz myśleć o tej grze, analizować ją pod kątem turniejowym, pod kątem rywalizacyjnym. No tak, przyznałem to. Może być tak. Jedna chociażby sprawa. Może być tak, że pan podejmujący decyzje balansowe patrzy na nią w aspekcie stricte biznesowym. Może wprowadzi zmiany, które nie będą, a przynajmniej nie powinny wpływać diametralnie na to, jak będą wyglądały e sporty, Doda parę fajnych momentów, parę fajnych momentów odejmie przez tę losowość, ale chociażby taka losowość, że czasami komuś wpadnie fajna roślinka, może przyciągnąć casuali i albo utrzymać tych, którzy już siedzą i grają. To jest jedna sprawa, ale nie jest to sednem mojej wypowiedzi. O nie, ładnie tak udzielić grę czy na casualowych i hardkorowych, to rasizm. A jednak będę to robił. <śmiech> Jeśli chodzi o te kwestie, na ile trzeba być dobrym w daną grę, żeby móc się o niej wypowiadać. Uważam, że twoje rozumienie danej gry, twoja wiedza na jej temat, to jest aspekt czysto intelektualny. Natomiast to, jak dobrze sobie w niej radzisz, to jest aspekt, który wynika i z twojego intelektu, ale też z twoich zdolności manualnych, twojej zręczności, twojego nadążania za rozwijającą się metą gry, tak jak jest w przypadku Lola. I to są wszystko aspekty, a także od tego, ile czasu w ogóle chcesz poświęcić na bycie dobrym. Bo jest, co, jest zupełnie oddzielną kwestią znać się na grze, a być w nią dobrym, zainwestować tyle czasu, żeby tę wiedzę o grze przekuć w twoje indywidualne umiejętności. No bo jeśli, widzisz, rozwijając dalej ten tok myślenia, dochodzimy do wniosku, że tylko esportowcy mogą w ogóle pracować w rajocie, bo tylko oni znają grę na tyle, żeby wiedzieć, jakie zmiany są sensowne, jakie nie. Szczerze mówiąc, gdybym ja, gdybym ja pracował gdybym ja zarządzał, decydował o tym, kto będzie teamem balansującym LOLa, to postawiłbym takie wymaganie, że dana osoba musi wbić powiedzmy diament w LOLu. To jest realistycznie dla każdego, komu zależy osiągalne. Ale opłacałbyś pracownikom konsultacje psychiatryczne związane z wspinaniem się po drabinie? Mhm. Cholera. Masz mnie. Czy Riot bazuje w Stanach Zjednoczonych? Nie pamiętam. No bo tam koszty antydepresantów są duże, mój drogi. Mm. Tego państwo nie zwraca. No i właśnie, idąc dalej. Krótka historia osobista. Proszę. Irytuje mnie podejście. Musisz być topowy, żeby znać się na grze. Nie tylko dlatego, że tak jak mówię, to są moim zdaniem zupełnie dwa oddzielne zestawy umiejętności, ale też dlatego, że pracowałem nad kilkoma bijatykami i w żadną z nich nie jestem bardzo dobrym graczem turniejowym. Ale mam wiedzę, która jest nieporównywalna z wiedzą wielu graczy, z którymi miałem okazję rozmawiać. Nie jest to argument, który kiedykolwiek bym poruszył w, grze, w rozmowie, bo nie uważam go za za argument, który warto przytaczać może. No, brzmisz po prostu jak dupek, kiedy stwierdza że ej, sorry, bo ja pracowałem nad tą grą, więc wiem więcej od Ciebie. Akurat w środowisku bijatykowym to się spotyka ludzi uprzejmych, serdecznych i otwartych na nową wiedzę. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Więc nie miałem z tym problemów. Ale kiedy czytam, albo słucham opinii o tym, jak się balansuje Doty, jak się balansuje Lola, StarCrafta i tak to cały czas są te argumenty, że typie musisz przegrać 4000 godzin tak jak ja i wtedy będziesz się znał na grze. Nie, musisz być człowiekiem, który zbiera informacje, poświęca czas na zebranie informacji i przeanalizowanie ich. Wtedy będziesz się znał na grze, a nie kiedy poświęcisz czas na przemielenie iluś tam tysięcy meczy, bo z tego Ci przyjdzie wiedza o grze również, ale można ją zdobyć innymi metodami. I trzeba po prostu pamiętać o tym, że druga osoba... Trzeba pamiętać o tym, że nie wejdziesz drugiej osobie do głowy. Że nie będziesz w stanie sprawdzić jej wiedzy dokładnie. Jasne, no jak sprawdzisz jej statystyki, to ci daje jakiś pogląd na tę osobę, ale pamiętaj też, że LOL to jest temat polaryzujący. Jak tylko pojawia się osoba, która, pod... która stoi za jakimiś kontrowersyjnymi zmianami i ona ma twarz, i ona ma imię, nazwisko i konto w LOLu, to możesz stwierdzić, że Skoro nie jest w Challengerze, czy jakkolwiek nazywa się ta najwyższa liga, to już oznacza, że jest do niczego. No bo przecież takie dążenie do elitarności nie ma granic. Ale nie o to chodzi. Ja nie mówię o tym, że wiadomo, jak ktoś ci mówi swój argument, a ty mu odpowiadasz, że ja nawet tobie nie muszę odpowiadać, bo, bo masz taką niską rangę, że na pewno nie wiesz co mówisz. Jasne, to jest bycie dupkiem. Z drugiej strony, jakbym miał, wiesz... Czytać opinię każdego, kto mi mówi, że gra mu się nie podoba, to no, nie, nie byłbym w stanie. Bo takich Przysk. ludzi, biorąc pod uwagę, że w LOLa grał miliony, to podejrzewam, że nie podoba się ona wielu osobom. Podejrzewam, że nie podoba się prawie każdemu graczowi w dotę. Aha. Więc jak każdy taki gracz mi napisze, czemu mi się nie podoba, to nie byłbym w stanie przeczytać każdego takiego wiesz. No tak. Więc z jednej strony chciałbym mieć otwarty umysł, chciałbym otwierać się na cudze opinie, i tak dalej, ale muszę sobie w jakiś przefiltrować, ustalić sobie, że co, w, co wskazuje raczej na to, że ta osoba może wiedzieć, co mówi, że może mieć jakieś ciekawe, oryginalne argumenty, mm -hmm. a co wskazuje na to, że będzie kolejnym zacitrzewionym jakimś fanboyem, który po prostu nie rozumie czegoś i narzeka, że, ale te rzuty w biedkach są beznadziejne, bo, bo ja blokuję, a on nie rzuca, nic się nie da zrobić. No rzuty są I wytłumacz takiemu człowiekowi, że gdyby nie było rzutów, to można by po prostu siedzieć na dupie i blokować i wtedy jeden life lead zdobywasz i wygrywasz, a na rzuty radzisz sobie z kolei wciskając guzikać, tak, tak, tak się dzieje mm, tak, tak się dzieje, to akurat prawda no i w tym przypadku, wiesz ten, i ten człowiek generalnie raczej nie ma przedstawia jakoś swoje toki myślenia to różnie bywa, zależy od osoby część rajotersów oh, ludzi pracujących w rajocie rajotersów lubi, lubi się dzielić szeroko swoimi przemyśleniami filozofiami, projektowania i tak dalej, natomiast nie wszyscy więc gdybym przeczytał jakoś szersze przekonania tego pana, to mógłbym się do nich odnieść. Zresztą widzieliśmy post jakiegoś Silasa z bodajże 2010 roku i jego jakichś tam filozofii designerskich i chyba też Ci się bardzo podobały. No, ja uwielbiam czytać czyjeś filozofie designerskie, szczególnie te, które są błędne. No, Natomiast w jego przypadku... No, nie wiem, czy podejrzewam, czy nie, natomiast, no, te zmiany wydają mi się dziwne, takie, no, po prostu dodawanie, Zresztą, to ja nie wiem, co o tym myśleć, dopóki ich nie zobaczę, to nie uformuję o tym opinii. No, po prostu teraz uznałem, że tak powiem o tym, że, e, ha, koleś jest w Silverze, projektuje gierkę, w którą grają ludzie, którzy rozumieją ją, staraz lepiej od niego, ale boki zrywać. No. no. Tak. Ja niestety muszę Ci zepsuć te Friday i powiedzieć, że a może to właśnie on rozumie tę gierkę lepiej od tamtych, tylko nie jest grubym nerdem, co siedzi codziennie i grinduje te A, a jest grubym nerdem? Masa ciała nie ma znaczenia, jeśli mówimy o intelekcie danej osoby. To prawda, korelacja nie jest kauzacją. Dokładnie. E, powiedz mi, czy poza tymi roślinkami jest jeszcze jakaś kontrowersyjna zmiana? E... Na tym się na razie skupiliśmy, a domyślam się, że jest tego trochę więcej. Oczywiście znaczy, ten temat postanowiłem, że poruszę dlatego, że nic nie grałem w tym tygodniu, ale ja też nie wiem, na ile, wiesz, wymienianie każdego jakiegoś nowego przedmiotu z nowym pasywem, jakiś zmian w numerkach będzie ciekawe dla kogoś, kto w to nie gra. Dla mnie nie jest na tyle ciekawe, żebym to w ogóle zapamiętał. Czyli tak... Więc... Hmm. Tylko chciałem powiedzieć o kilku takich ciekawostkach. Inna jest taka, opowiem wam o Problemie, z którym LOL się zmaga odkąd powstał, o klasy zabójców. Okay. Więc yy, w LOLu jakby role są tak, role tradycyjnie dzieli się zależnie od tego, gdzie się idzie. Uh -huh. Czyli, że masz tam, że na początku meczu zawsze musi jedna osoba pójść na jedną linię, masz te trzy linie, jedna osoba idzie na środek, inna idzie na zewnętrzną, a dwie inne osoby idą na też zewnętrzną, inną, a jedna osoba sobie chodzi w tych laskach pomiędzy liniami i sobie tam bije jakieś stworki. No, góra-dół, środek dżungla. No właśnie to góra-dół się zamienia. Tylko Aha. chodzi o to, że jest taka zasada, że jak masz postać zasięgową, bijącą z łuku, pistoletu i tak dalej, to z nią zawsze idzie jedna osoba, żeby jej pomagać tam nie, nie zabić się, tylko mhm. żeby sobie mogła bezpiecznie zdobywać hajs. Okej, okay, taki a... opiekun. Tak. Nazywa się to wsparciem. A tak, a jedna osoba jedzie do lasu bo po prostu, bo tylko część w ogóle postaci w grze jest na tyle mocna, żeby być w stanie te stworki w lesie bić jakby już od pierwszego poziomu i jeszcze mieć jakieś życie na to, żeby powiedzmy z kimś, z tego lasku wyjść i dalej się z kimś bić mhm. albo, że mają jakieś narzędzia, które pozwalają im na to, że jak wbiega na taką linię, to może od razu tam doskoczyć gdzieś, kogoś przytrzymać, pobić zadać ogromne obrażenia nazywać to gankami mhm na, natomiast oprócz tego, że właśnie że w dżungli musi być zawsze ktoś taki yy, ktoś, kto po, po prostu poradzi sobie z biciem tych potworków na dole zawsze muszą być właśnie te dwie postaci to te dwie pozostałe linie są zmienne mhm. w sensie, że to jedyna zasada jest taka, że to muszą być postaci, które dobrze sobie radzą w tych sytuacjach 1v1 przy czym postaci, które sobie radzą w sytuacjach 1v1 to jest większość w tej grze Aha. generalnie postacie, które gra się również często jest tak, że jakaś postać jest dobrym supportem, ale można ją też grać na midzie jakaś mhm. postać jest AD carry i też gra się na midzie, były takie momenty w historii właśnie mety w tej grze, że grało się na dwóch AD carry, czyli właśnie tego zasięgowego, bijącego z łuku mhm. pistoletu i tak dalej, jeden szedł na dół, a drugi szedł na środek i no. właśnie ten na dół szedł z supportem, a na środek szedł sobie bez i też sobie radził śmieszne, bo cały czas miałem wyobrażenie, że ADC to postaci walczące w zwarciu mhm. No widzisz. Dlatego, to. dlatego Riot z-streamlinował z, y, z te nazewnictwo i teraz nie nazywa się ADC, tylko Marksman. A, Albo no, Markswoman. Jest rozróżnienie. Nie, nie. Jest po prostu Marksman przez z E. A, okej, okay, okej. Okay. No dobra. I oprócz tego, tak jak mówię, więc te na środku i te, te dwie osoby, które grają solo, te role się zmieniają. Mogą to być tanki, mogą to być jacyś magowie, no i mogą to być właśnie zabójcy. I z tymi zabójcami jest taki problem, że oni zawsze jak, że oni albo są supermocni, albo są beznadziejni. Aha. No bo jak masz taką postać? Bo, no, rola polega wprost, grubsza na tym, że jeśli jest w sytuacji jeden na jeden z daną postacią, to jest są w stanie bardzo szybko, bardzo skutecznie i praktycznie bez żadnej jakby możliwości odegrania się zabić. Mhm. Albo nawet nie w sytuacji jeden na jeden, ale na przykład może wybrać sobie jeden cel zabić, a potem uciec przed tym drugim. To jest taka, taka, no, filozofia postaci, że ona ma dobić do takiego poziomu, ma uzyskać taką przewagę, żeby właśnie być w stanie zabijać na jeden, na, po prostu na jedno kombo. Jasne, jasne. No i problem z takimi asasynami jest taki, że jak oni są naprawdę mocni, to wtedy z kolei inne role nie mają za bardzo do, nic do powiedzenia Takie AD carry jedyne co może zrobić, to zmusić tego asesyna do tego, żeby powiedzmy użył jednej umiejętności więcej, niż jego asasyn zużyje do zabicia AD przeciwnika. No tak, bo on też musi mieć tego asasyna w drużynie. Tak, po prostu bo każdy ma swoje no tak. No I tak. wtedy i to jest wtedy rola Lady carry. Nie to, żeby właśnie zadawać jak najwięcej obrażeń, żeby dobrze się ustawiać, tylko po to, żeby dając się zabić, zmusić przeciwnika do zużycia trochę więcej zasobów. Bo... Ale i tak musisz mieć tego Lady carry. Nie możesz sobie zamieść na coś innego, bo potrzebujesz go tam, nie wiem, do puszowania wiesz, albo do tego, że no, jak już zabijemy tego asyna przeciwnika, to potrzebujemy kogoś, żeby nam, powiedzmy, zabył resztę drużyny. Mhm. Po prostu ta gra jest tak zbalansowana, że nikt nigdy nie wykombinował jak ją zrobić, jak zrobić team taki, w którym opłacałoby się wziąć coś zamiast właśnie tego ADC i supporta na, na dole. Jasne. Próbowano, nie udało się. Zawsze okazywało się, że nawet jeśli da się wykombinować coś, co wydaje się być równie mocne albo nawet mocniejsze, to w szerszej perspektywie okazywało się, że jednak nadal najlepiej sprawdzają się te tradycyjne kombosy Jasne. postaci. No i teraz asysteny właśnie wracają. I cała zabawa polega na tym, że te postacie po prostu dostały takie jakieś po prostu kombinacje nowych umiejętności, albo ulepszonych, albo jakichś numerków i te, z tymi nowymi przedmiotami. Po prostu jak ludzie na to patrzą, to cię po prostu nie wyobrażą sobie właśnie, wiesz, znowu szykujeś takie życie, że jeśli jesteś miękką, cienką postacią, to umrzesz na hita, i nawet wiesz, nie, nie zmuszając swojego przyciemnika do odpalenia choćby jednej umiejętności. Aha. I ten zastanawiałem się, jak będzie wyglądać ta gra za... Te miesiąc, dwa, kiedy ten update wejdzie, no po prostu to jest to ten problem w lidze, że nagle pojawia się update, że teraz asesyny są mocne i teraz jak jesteś AD y, to nie masz kompletnego wpływu na, na to, czy gra zostanie wygrana, czy nie, tylko polegasz na drużynie. No to... Ale i tak, musisz te AD grać, bo jest on potrzebny w drużynie. Chyba, że to ty szybko weźmiesz tego asasyna i zwalisz na kogoś innego bycia ADC. Znaczy, no to zakładamy tą grę solo, gdzie nie mamy ustalonych z góry ról. Mhm. Ale teraz te, nawet jak grasz solo gry rankingowe, to już w kolejce masz jakby przydzielone automatycznie przez system rol. A, rozumiem. Tak, żeby gracze się właśnie nie mogli o to wykłócać i, i być dla siebie toksyczni. No tak, no tak, no tak. No, innym razem były na przykład mety, gdzie tanki były super mocne i wtedy z kolei nastawienie było na to, żeby mieć dwóch tanków, którzy są praktycznie niezabijalni. i Oni sobie po prostu przychodzili przez cały team <głos> przeciwnika, który próbował, wiesz, te trzy squisze próbowały wszystkie ich bić, no co oni sobie po prostu stali i powoli sobie bili każdego pojedynczo i wygrywali takie sytuacje 1v3. No tak. I nawet. tylko chodziło o to, wiesz, no, która drużyna jakby który tam szybciej zabije wszystkich przeciwnika. Albo któremu potem zostanie więcej życia po to, żeby bić się również z tym tankiem przeciwnika na koniec. No, no tak, no tak. Okej, okay, czyli... Aha, właśnie, o co chciałem zapytać. Czy te zmiany są już definitywnie zatwierdzone na następny sezon? Czy znaczy, To, co zostało napisane, to zostały właśnie przedstawione te bardziej ogólne rzeczy. Aha. Te bardziej szczegółowe cyferki są jeszcze testowane. Jest A, taki okay. serwer okay, testowy, okay. na którym... Jasne. Te zmiany już są i tam sobie można grać. I, ale zanim wejdą na ten oficjalny serwer, to na pewno zostaną jeszcze trochę pozmieniane. Jasne, jasne. No i... No, no, i, no i więc tam jeszcze... Saga Lola będzie kontynuowana. Tak, 7 lat więcej. Co najmniej. To śmieszne, bo już chyba gram od 7 lat w tą grę. <grym> no tak patrzę na tą, tą listę zmian. Czy jesteś jeszcze rzucającego się w oczy? O, będzie... Teraz nie będzie niewidzialności, tak jak była, tylko będzie kam podzielona na dwa różne. kamuflaż i niewidzialność. Bo chcą, bo dawniej ta niewidzialność była taka, że, że zawsze działała tak samo. Potem Aha. innym postaciom zmieniali to, jak ona działa zależnie od, że każdy miał swój unikalny rodzaj niewidzialności. Na przykład jedna postać była niewidzialna, tylko jeśli stała odpowiednio daleko od przeciwników. Jeśli wchodziła w jakiś tam ich zasięg, to stawała się widzialna. Aha. A z kolei inna była niewidzialna przez cały czas, ale jeśli była w zasięgu twoim, to pojawiał ci się wykrzyknik nad głową, więc wiedziałeś, że jest w twojej okolicy. I ale nie mogłeś jej atakować. No, ale mogłeś tutaj na przykład postawić przedmiot ujawniający A. tych niewidzialnych, albo mogłeś na przykład schować się, uciekać i zaczekać, aż jej ta niewidzialność przemieni. Jasne, jasne, jasne. A ktoś inny jeszcze miał taką niewidzialność, która faktycznie była po prostu przez jakiś krótki okres czasu, ale mógł sobie w tym czasie faktycznie do ciebie podejść, jak chciał... Mhm. No i teraz tak to starają się ujednolicić, żeby miało te jakieś ręce i nogi. To akurat jest fajne w rajocie. to, co uważam, że LOL robi lepiej od doty, to że oni jednak starają się, żeby to zawsze starają się to upraszczać, żeby wszystko jednak było jasne, żeby było to ujednolicone, żeby można było jakby tym językiem growym wszystko zrozumieć, a nie musieć zapamiętywać różne sprzeczne ze sobą reguły. No tak. Zdarza się, że dochodzi do takich momentów, że wprowadzają na tyle pojedynczych, unikatowych zmian, że robi się to skomplikowane. Zaraz raz na jakiś czas to resetują, za co akurat Lola szanuje. No jasne. Ja takiego też lubię Lola. Ja nie uważam go za złą grę, tylko, tylko nie uważam jej za dobrą. No, to jest szkodliwy dla zdrowia. Oh, boli mnie brzuch od tego Lola. Muszę zrobić sobie przerwę. Ach. Pięć minut przerwy. Mnie gada. Przenosimy się do roku 1999 znanego wielu z was jako rok, w którym wyszły takie hity jak System Shock 2, Sójkodę 2, Final Fantasy 8, Street Fighter 3, Third Strike. Nawet Garu, Mark of the Wolves ukazało się na automatach w tym roku, a także na pecety wyszedł Quake 3 Arena. Roku, w którym się urodziliście. Niektórzy z was być może. Ale ja nie będę opowiadał o tych grach tak tylko chciałem osadzić to, o czym będę mówił w kontekście. Bo pośród tych wszystkich hitów, które wymieniłem, premiera miała też inna gierka. Premiera wówczas miała trzecia część serii Resident Evil. Wydana na Playstation 1 z tytułem Nemesis. Słyszałeś może? Grałeś? Zapoznałeś się z tą serią? Nie. Nie ja lubię wiesz. zombiaków. Nie lubię horrorów. No... To tyle. Gram w mało gier. To hmm. są wystarczające trzy powody, żebym nigdy nie miał okazji zagrać w żadnego rezydenta. A grałeś może w serię Dark Souls albo Demon Souls? Znaczy, grać to dużo powiedziane. A. Byłem ciekaw, podjąłem próbę i, i, no, i pamiętasz chyba, że dość szybko odzyskałeś swoją kopię gry. No cóż. Jeśli I to po... nie dlatego, że tak szybko ją skończyłem. A widzisz. Akurat ten temat będzie się łączył z tym, o czym powiem, bo. Usiadłem sobie do Resident Evil 3 z zamiarem ukończenia tej gry na poziomie trudności hard, co miałem okazję zrobić, ale było to jakieś 4, 5, 6, może 8 lat temu, jak przechodziłem ją intensywnie razem z moim kumplem i ścigaliśmy się, kto pierwszy ją ukończy. I tak, było niesamowite doświadczenie skończyłem ją korzystając z wersji na PlayStation Portable i bardzo dobrze, że miałem właśnie tę wersję, bo na hardzie to ja się ubawiłem nieźle bardzo fajnie było doświadczyć tej właśnie części, bo tuż przed tym jak siedliśmy do nagrywania jeszcze tak dla pewności zapoznałem się pokrótce z jedynką i dwójką, odświeżyłem je sobie, bo też wszystkie te części przeszedłem i Trójka jest takim definitywnym punktem, gdzie seria osiąga swoją dojrzałość pod kątem mechaniki. A jednocześnie jest ostatnim dobrym Resident Evil. Tak. Ale żeby nie było, przez ostatni dobry mam na myśli ostatnią część, w której cała ta hucpa z Umbrella, z korporacją Umbrella, była traktowana poważnie przez pisarza. Jeśli nie zapoznałeś się z serią, to możesz nie wiedzieć, ale ostatnie trzy części szczególnie denumerowane, czyli Resident Evil 4, 5, 6, odeszły od tematu horroru, a przeszły bardziej w stronę groteski. Tak, słyszałem. I na przykład w czwórce wyszło to bardzo fajnie. Masz taki horror klasy B, który zahacza trochę o Armię Ciemności z Bruce'em Campbellem. Więc są tam potwory, jest tam trochę strasznie, zdarzy się jakaś, nie wiem, mroczna lokacja albo ponura, taka nawet standardowo horrorowa, jakaś przeklęta wioska, jakiś stary zamek, ale same wydarzenia są pokazane w formie bardziej komediowym. To niestety udało się tylko na jedną część, bo piątka, szóstka pokazały już kompletne odejście od jakiegokolwiek pomysłu i pójście raczej w stronę, gdzie nie dzieje się nic ciekawego, wydarzenia nie mają żadnej spójności z poprzednimi czy kolejnymi częściami, bohaterowie mają motywację znikąd, dialogi są napisane na bardzo niskim poziomie i w ogóle w żaden sposób te gry nie potrafiły mnie przyciągnąć. Piątka szczególnie, szóstce już w zasadzie nie dałem realnej szansy. Ale co wiele osób pomija, nie tylko czwórka była wyraźnym odejściem od serii, ale widać to było już w Resident Evil Code Veronica, które było następcą Residenta Trójki i w Resident Evil Zero w prequelu, który wydano później. Już wtedy było widać, że Capcom zmienił kierunek, w jaki miała zmierzać ta seria i już wtedy mogliśmy zobaczyć tę groteskowość w sposobie pisania, tak fabuły jak i dialogów. Już wtedy pojawiały się kompletnie absurdalne koncepty Jakieś postaci, które dużo więcej miały wspólnego z warstwą nadnaturalną niż z faktycznie jakimś bioterroryzmem czy osadzonym w faktycznej nauce scenariuszu. A to było w przypadku Rezydenta Zero. No a w przypadku Rezydent Evil Code, Name Veronica, to była po prostu bardzo przeciągnięta gra która skończyć się powinna w połowie i wszystko wskazywało na to, że się skończy w połowie, ale miała jeszcze drugą połowę, która była bardzo na siłę, bardzo taka wiesz, niespójna, nieciekawa i w ogóle biegasz w krótkim rękawie po arktycznej bazie. Więc Resident Evil 3. Ostatnia część, która jeszcze traktowała serię Resident Evil zupełnie poważnie, oferuje nam o zamknięcie łuku fabularnego związanego z przygodami postaci w Racco City. Żeby cię wprowadzić i naszych słuchaczy, jest to ciąg wydarzeń przedstawiony w takiej kolejności, że w Resident Evil 1 mamy przygody elitarnego oddziału policji, który jest wysłany do odosobnionego, prywatnego domu, bardzo dużej rezydencji, gdzieś tam w lasach, na obrzeżach słynnego Rakun City. Czy jest to zła rezydencja? Jest to zła rezydencja pełna bardzo złych rezydentów. Czy jest w niej osadzone zło? Jest w niej osadzone zło i zło w niej jest bardzo osadzone. I żeby nie było, Resident Evil 1 to jest gra, której przypisuje się zrewolucjonizowania, a w zasadzie wynalezienie gatunku. Ona podążała Gatunku się... survival horror. Tak, gatunku survival horror. Czyli gier, w których... Musimy oszczędzać amunicję i przedmioty leczące, bo jak nie oszczędzimy, to może dojść do sytuacji, w której nie możemy już dalej przejść i musimy wczytać jakiś wcześniejszy stan gry. Plus minus tak, plus minus tak. Trzeba powiedzieć, że w żadnej części Resident Evil nie dochodziło do aż tak ekstremalnej oszczędności. To znaczy, zawsze do dyspozycji gracza oddanych jest więcej pocisków i przedmiotów leczących niż gra faktycznie powinna wymagać oczywiście trudno przewidzieć jak graczowi pójdzie w walce jeśli chodzi o te przedmioty leczące ale ponieważ Resident Evil wykorzystywało system poruszania się który postaci trójwymiarowe osadzał na prerenderowanych tłach to styl skądinąd znany bo pozwalał bardzo oszczędzać moce przerobowe konsoli a jednocześnie przedstawić wysokiej klasy tła Final Fantasy 7 dokładnie Dokładnie. Final Fantasy VII wprowadziło to w RPGach, a Resident Evil wcześniej wprowadziło to w survival horrorach. Okay. Oczywiście, w końcu to powiem też, oczywiście gracze PC-towi w momencie premiery Resident Evil 1 śmiali się ze swoich konsolowych pobratymców, no bo oni znali to już co najmniej z Alone in the Dark. Okej. Okay. Natomiast samo Resident Evil, aha, Dlaczego to nigdy nie było takie do końca oszczędzanie i szukanie tej ostatniej kuli, którą wystrzelimy? Dlatego, że ponieważ trzeba było nawigować postacią w środowisku trójwymiarowym, ale takim, które miało z góry ustalone rzuty kamery, co wiązało się z tym prerenderowanym tłem, to nie można było oddać w ręce gracza celowania. Dlatego, że perspektywa zaburzałaby naszą percepcję i uniemożliwiała skuteczne celowanie. Wobec czego wystarczy wcisnąć przycisk odpowiedzialny za postawę bojową postaci i ona automatycznie będzie się odwracała w stronę najbliższego przeciwnika. Więc trzeba naprawdę niekompetentnie walczyć, żeby nam faktycznie zabrakło amunicji. Ale w <śmiech> Resident Evil 2 i 3 o ile nadal ta zasada się sprawdza, o tyle jest ona rozegrana troszeczkę inaczej przez dodanie trybu hard. W Rezydencie Jedynce mieliśmy do wyboru postaci i jedna postać miała trochę łatwiejszą ścieżkę, druga trochę trudniejszą. Z grubsza te same, ta sama gra była rozegrana, ale trochę inaczej z przedmiotami, z kluczami, z tego typu, typu rzeczami. Natomiast w dwójce i trójce mieliśmy poziom trudności hard, gdzie faktycznie dużo mocniej obrywaliśmy, czasami przeciwnicy wymagali więcej trafień i to wszystko nakładało się i tworzyło bardziej wymagające doświadczenie. Dlaczego? skupiłem się na tym rezydencie trójca. Nie tylko dlatego, że tak jak mówiłem jest to ostatni dobry rezydent, nie tylko dlatego, że on zamyka ten łuk fabularny, który zaczął się jak mówiłem z policjantami w oddzielnej rezydencji. Potem w rezydencie dwójce mieliśmy przygody zupełnie nowych postaci, które nie są związane nawet z tym miastem za bardzo. Mają pewne powiązania z fabułą, ale one są luźniejsze w mieście, we właściwym mieście, które sąsiadowało z miejscem wydarzeń jedynki. W momencie, kiedy zaczyna się rezydent dwójka, w mieście wybuchła epidemia tego słynnego wirusa. Wszędzie są sąbiaki, wszędzie są zmutowane psy, jeszcze większe potwory. No i trzeba sobie jakoś poradzić, trzeba, trzeba to przeżyć. Tylko, że rezydent dwójka, jeśli chodzi o projekt, Miasta, lokacji i tak dalej, trzymał się trochę tego, co przedstawiła jedynka. Czyli mieliśmy bardzo dużo biegania po jednej lokacji. W przypadku rezydenta jedynki, no to była rezydencja, w przypadku rezydenta dwójki, w zasadzie połowa gry toczy się w, na posterunku policji, gdzie jest masa pozamykanych drzwi, masa zagadek, tu wejdziemy, tam piwnica, tu strych i tak dalej. Resident Trójka wprowadził nieco inne rozwiązanie, mianowicie Resident Trójka również dzieje się w mieście, jest swego rodzaju prequelem dwójki. Chociaż wydarzenia nie wiążą się bezpośrednio, to dzieją się dosłownie dwa dni przed wydarzeniami z dwójki. W Trójce mamy już całe miasto jako teren teatr działań co oczywiście nie oznacza, że nie jest to gra złożona z prerenderowanych teł i raczej małych, wąskich lokacji, tuneli, korytarzy itd. Natomiast jest tu dużo więcej biegania po ulicach miasta. Mamy kilka budynków połączonych ulicami i trzeba porozwiązywać zagadki w jednym budynku, porozwiązywać w drugim, w trzecim. Potem wydarzenia fabularne przeniosą nas do innej części miasta i to tak będzie przebiegało. Kluczową różnicą jest to, że w trójce pojawia się zupełnie inny sposób realizacji strachu. Zupełnie inaczej trójka przeraża swojego odbiorcę przez dodanie postaci Nemezisa. Mamy postać mutanta, bliżej nieokreślonego w kontekście tej gry potwora, którego historię poznajemy dopiero później przez różne poboczne dokumenty w kolejnych częściach. I ten potwór jest wysłany przez złą korporację Umbrella, żeby dorwać naszą główną bohaterkę Jill Valentine, która była też bohaterką w Rezydencie 1. To, jak bardzo przemyślany był ten potwór, to jak doskonale zaplanowano interakcję jego z graczem, momentami odbierało mi mowę, kiedy grałem, przechodziłem tę gra, bo już to jest potencjalnie tematem na kompletnie oddzielną dyskusję, jak głęboko wpływa na poczucie strachu dodatek tego właśnie potwora. On spełnia rolę de facto bossa, ale tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do bossów w grach, że oni albo się pojawiają raz, dwa razy, trzy razy zbijemy go raz, drugi, trzeci idziemy dalej, czasami spotykamy go raz, no różnie to bywa. Nemesis jest postacią cykliczną z nim walczy się w toku gry co najmniej 8 razy, a może być to więcej jeszcze starć zależy od tego jak zagramy i nic nie wywołuje przynajmniej nie pozwoliło mi tak odczuć strachu przynajmniej kiedy mówimy o graniu w te klasyczne rezydenty, jak ta świadomość, jak ta pewność wydarzeń, które nam nie czekają. Bo kiedy, kiedy Nemesisa spotykamy po raz pierwszy, to on nas po prostu zaskakuje. Mamy możliwość ucieczki, tak jak w większości sytuacji. Jest bardzo niewiele momentów, w których musimy koniecznie rozegrać walkę z nim do końca. Ale nawet jeśli przed nim uciekniemy, to my jako gracz wiemy, że ten potwór tam jest kiedy spędzimy trochę czasu w lokacji, do której uciekliśmy, on nas zaskakuje w innym jej miejscu. I w tym momencie, przy drugim spotkaniu z nim, gracz dostaje bardzo wyraźną informację, że ten potwór ma go prześladować. On nie jest tylko jedną walką, to jest coś więcej. To jest motyw przewodni tej gry. I teraz również wtedy można przed nim uciec. Ale nawet jeśli to zrobisz, Masz świadomość, możesz wejść do tego save pointa, w którym jesteś zupełnie bezpieczny, ale masz świadomość, że on czeka na ciebie za drzwiami save pointa. Masz świadomość, że nawet jeśli wyjdziesz z zamiarem kompletnego ominięcia go i ucieknięcia do końca lokacji, przejścia dalej, to jednak musisz tak uciekać, żeby on cię nie poharatał, nie rozszarpał na kawałki. A dane mu są wszelkie narzędzia potrzebne do tego, żeby to właśnie zrobić. Szczególnie, kiedy grasz na hardzie i faktycznie jesteś tam na trzy trafienia. Więc masz tę świadomość tego, że doskonale wiesz, co się stanie, ale i tak musisz temu stawić czoła. Co świetnie dokłada do tego poczucia bycia prześladowanym, poczucia odizolowania, bycia zostawionym na pastwę losu w zrujnowanym mieście. Ale w jaki sposób ta gra sprawia że to jest straszne, a nie ekscytujące. Bo to mi brzmi po prostu jak, wiesz, jakbym miał coś takiego w jakiejś grze, w której ja gram, w jakiejś takiej typowej grze akcji, miałbym taki motyw właśnie przewodni, tego, że będzie wracał jakiś potwór, z którym fajnie się walczy, o którym wiem, że jest wymagający, to myślałbym, że wow, fajnie, będę miał taką rywalizację ciągnącą się, każda kolejna walka będzie coś dokładać, nie wiem, kiedy znowu będę tego zmuszony. Co jest takiego w tej grze, że jest to nie fajne, tylko straszne? Widzisz, tu chodzi o to, jak zrealizowany jest Nemesis jako boss. Po pierwsze, ma on szeroki wachlarz ataków, które zaprojektowane są tak, żeby on mógł stwarzać zagrożenie z każdej odległości, w jakiej realistycznie się znajdzie od ciebie. Jeśli zaczniesz przed nim uciekać desperacko, on będzie biegł szybciej od ciebie. Jeśli będziesz trzymał się blisko, może zastosować jeden z kilku ataków, także nie będziesz na niego nigdy do końca przygotowany. I to jest bardzo ważne. Muszę się trochę cofnąć, też, żeby to wyjaśnić. Resident Evil Trójka wprowadził system gry nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzednich, tak, żeby był bardziej nastawiony na akcję. Tak bardziej lekszy trochę. No tak. Bo pozwolił, pozwolił Jill na odwracanie się o 180 stopni. Co było niesamowitą rewolucją. Nikt nigdy o tym nie pomyślał, żeby postać mogła się po naciśnięciu przycisku obrócić o 180 stopni. To mi też tego nie wynalazł? Nie, nie. To, to, to wynalazło Resident Evil 3. Ale wiesz, w kontekście tej gry to zmienia wszystko. Bo nie musisz się cofać idąc do tyłu, jeśli chcesz na przykład zwiększyć odległość od przeciwnika. Możesz po prostu się odwrócić i od razu zacząć biec w przeciwnym kierunku. Ale to mówię. Druga sprawa to... Quick time event, który został zrealizowany w takiej postaci, że Jill jako tam super specjalna agentka policji i tak dalej, jest całkiem wysportowana i obeznana z walką w zwarciu. Naciskając jeden przycisk możesz wykonać unik, w trakcie którego postać no, po pierwsze unika ciosu, po drugie zwiększa dystans od między sobą a przeciwnikiem. <śmiech> I teraz tak. W przypadku walki z Nemesisem masz cały czas to poczucie, że nie możesz popełnić błędu, jeśli chcesz go pokonać. Wracamy tu do tego, dlaczego ta walka jest przerażająca. Ano dlatego, że na początku gry nie masz w ogóle środków, żeby z nim walczyć. Pozwól, że powiem. Grając na hardzie, gra się zmienia. Ona wynagradza to, że grasz na hardzie w ten sposób, że jeśli pokonasz Nemesisa w trakcie jednej z tych ośmiu walk, on wrzuci przedmiot, czego nie robi na standardowym normalu. Na normalu nie ma w ogóle powodów, żeby z nim walczyć. Trzeba się najlepiej nastawić na ucieczkę. Chociaż oczywiście na normalu masz lepsze zasoby, więcej amunicji, leczałek i tak dalej. Ale na hardzie nie tylko wypadają z niego przedmioty, ale to też po pierwsze są unikatowe dla harda przedmioty, specjalna broń przede wszystkim, ale też to są przedmioty, które ci bardzo pomagają. Więc jesteś zachęcony do tego, żeby z nim walczyć. Ale nie masz środków do tego. I teraz tak. Moja pierwsza walka z Nemezisem to było przejście, które zajęło mi prawie dwa tygodnie. Dlatego, że na początku pomyślałem sobie tak. Jeśli uda mi się pokonać go nożem, to zaoszczędzę amunicję, która będzie mi potrzebna na przejście następnego etapu gry której no, było niewiele. Zacząłem z nim walczyć, minął pierwszy tydzień i nauczyłem się w tym czasie e, wszystkiego o tym bosie. I mogę ci powiedzieć z ręką na sercu, że czułem się jakbym grał w Dark Souls. Ponieważ, kiedy walczy się ze zwykłymi przeciwnikami, jakieś zombiaki, jakieś psy czy coś, nadal możesz używać tego uniku, ale bardzo ciężko jest wyczuć moment, kiedy ten unik jest, e, może być użyty. Bo tak jak mówię, musisz być w zasięgu. Natomiast w przypadku Nemesisa, pomimo tej różnorodności ciosów, one wszystkie są stosunkowo telegrafowane. Mają dosyć długą animację początkową. Więc oswajasz się z nią i bardzo szybko zaczynasz sprawnie go unikać. Tylko, że to, że unikasz jego ciosów, to jeszcze nie oznacza, że możesz zadać mu obrażenia. Na początku myślałem sobie tak. Będę unikał ciosu, no to będę miał chwilę, kiedy on tam w wraca do wyprostowanej pozycji po uderzeniu, żeby go dźgnąć. Wobec czego, co przewidzieli panowie autorzy gry i wobec czego Nemesis dostał możliwość, z której nie korzysta zawsze, ale po pierwszym uderzeniu może wyprowadzić drugie. Musisz to brać pod uwagę. Pomyślałem w takim razie, że no, jest to zbyt ryzykowne. Będę odbiegał i dzigał go jak podchodzi. No to jak odbiegnę za daleko, to on zamiast iść w moim kierunku zacznie biec i wtedy już w ogóle nie mam czasu na reakcję. Kolejny dzień kolejny dzień minął na tym, żeby rozkminić, jak właściwie trzeba z nim walczyć. No i w końcu okazało się, że faktycznie metoda odchodzenia i atakowania, kiedy on podchodzi, jest najlepsza, ale trzeba odchodzić dosłownie na dwa kroki, tak żebyś miał idealnie czas na odwrócenie się, dźgnięcie, odwrócenie się znowu i odbiegnięcie. Najmniejsza pomyłka w tym momencie to jest oberwanie w twarz, albo konieczność y, dobrego uniku. Jeśli oberwiesz więcej niż trzy razy, to Nemezis może cię po prostu złapać i instakilnąć. Będziesz miał jeszcze około połowy życia, ale to się nie liczy. On ma po prostu atak, którym cię kasuje. Więc ta walka jest na maksa ekscytująca, na maksa emocjonująca, bo masz świadomość tego, że w twoich rękach leży wygrana. Jeśli będziesz idealnie unikał, jeśli będziesz idealnie manewrował, atakował, wycofywał się, to wygrasz z nim. Ale jako człowiek Prędzej czy później popełnisz ten błąd. W przypadku walki nożem musisz go trafić prawie 100 razy. I jest to absurdalne, żeby to wykonać bez właśnie kilku tygodni przygotowań. Ja ostatecznie po tych dwóch tygodniach zmagań stwierdziłem, że no dobra, to dźgnę go 50 razy, zużyję jakąś leczałkę, potem zużyję ze dwa strzały strzelby, ze strzelby, albo może trzy, bo będzie łatwiej, no i spróbuję go dobić. I jakoś się tam w końcu udało. Ale... To były dwa tygodnie, gdzie rozgrywałem non-stop tę samą walkę. Od cutscenki wprowadzającej i od sekwencji wczytywania dostawałem szału. Muzyczka, która leci w save poincie, była przeze mnie wyciszona, bo nie byłem w stanie jej słuchać, a jest to jeden z moich ulubionych utworów w historii gier wideo. I potem nagle się okazuje, że najwyższy czas zrobić to drugi raz, bo minęło 10 minut rozgrywki i czas na drugie starcie. Jak to nie jest definicja do błędu i szaleństwa, to ja nie wiem. Ja myślałem, że granie w LOLa jest straszne. No i też. Wiesz. wiesz, że są gorsze choroby. Nie, naprawdę. Świetnie się bawiłem przez to, że cały czas czułem, że to moje prawidłowe decyzje prowadzą do sukcesów i moje błędy prowadzą do porażek. Nawet pomimo tego, że Wierz mi, że o ile użyłem porównania do Dark Soulsów i tak dalej, to ta gra ma swoje problemy i ma swoje elementy systemowe, które ci uniemożliwiają czasami granie. Na przykład w trakcie animacji Uniku Jill jest cały czas trafialna. To jest po prostu manewr, a nie jakiś magiczny przeskok, gdzie tracisz, gdzie jesteś nietrafialny. Więc... A a sama animacja Uniku jest w dużej mierze losowa i Jill wykonuje jedną z trzech albo czterech więc... To brzmi jak po prostu nie, nie robienie sobie krzywdy. Znaczy to dosłownie, to brzmi jak bierzesz grę, która nie nadaje się do jakiegoś tam stylu gry i próbujesz ją zmusić do tego, żeby ten styl gry działał, zamiast po prostu grać w coś, co, co naturalnie ci na to pozwoli. Z jednej strony masz rację, ale powiem ci tak, w Rezydencie akurat trójce masz bardzo wyraźny moim zdaniem system nagród za to. Czułem się zmotywowany do tego, co robiłem, bo wiem, że jeśli by mi się udało, to nie tylko będę miał tę bezpośrednią nagrodę, że Nemezis wypuści z rąk walizkę z przedmiotem, ale też będę miał tę oszczędzoną amunicję. Później, na późniejszych etapach gry możesz dostać kolejną broń, możesz dostać w ogóle więcej amunicji, także będziesz przynajmniej mógł sensownie zacząć z nim walkę na dystans. Ale skupiłem się na tej pierwszej walce, bo to też nie jest tak, że musiałem go dzikać tym nożem. Po prostu uznałem, że to będzie najbardziej optymalne. I owszem, zdarzały się takie momenty, że na przykład um, uciekając przed Nemesisem, wybiegłem do terenu, w którym następowała zmiana ujęcia kamery. I teraz wyobraź sobie, że w trakcie tej ćwierć sekundy, kiedy zmienia się ujęcie kamery i wczytuje nowy ekran, Gra nie przyjmuje żadnych komend od Ciebie. Więc jeśli zgrało się to z podbiegnięciem Nemezisa, to sorry, dostajesz lepe za darmo. No służyłeś. No tak. Jeśli na przykład podbiegłeś zbyt blisko ściany i Nemezis Cię zaatakował, a animacja Uniku Jill posłała ją w stronę ściany, to odrywasz. Ale to był Twój błąd, bo źle się ustawiłeś. Ale to, tak możesz powiedzieć, o większości gier, że obrywasz tylko jakieś coś z twoim błędem albo że, albo że to, że coś zdobywasz jest efektem twojej pracy. No pewnie są takie, gdzie element losowy ma na tyle duże znaczenie, że nie do końca jest to frustrujące, no ale wydaje mi się, że jednak nie, nie, nie, nie trudno znaleźć grę, w której faktycznie jest uczciwa. To jest to jednak zaleta, którą mnóstwo graczy sobie ceni mhm. i że naprawdę łatwo znaleźć tytuły, które to dają. Jasne i nie twierdzę, że pod tym względem rezydent jest jakiś magiczny, ale to co, to co najbardziej mnie trzymało przy tej grze to jest właśnie ten system może trochę system kar i nagród no bo tam się umiera na potęgę jak nie wiesz co robisz jak wiesz co robisz to tak jak mówię i tak dwa tygodnie przesiedzisz z tym Nemezisem zanim pójdziesz dalej Karol jest to, że nie ma, że od razu respisz się i zaczynasz od początku tylko nie, nie? masz nie. filmik, masz loading, masz przejście jakiejś tam sekwencji. W ogóle kto to wymyślił? Filmik w trakcie gry możesz skipnąć, przerzucić go selektem, ale intro do samej gry, które jest odgrywane po każdej twojej śmierci może być skipnięte dopiero od jakiejś piątej sekundy. Musisz mu pozwolić się rozkręcić i dopiero potem przyjmie twoje przełączenie. Po to, żebyś czuł rozpacz. Tak, tak. I ja czułem rozpaść. Ja przechodziłem wszystkie etapy. Dosłownie, naprawdę, czułem się jak w Dark Soulsach. Już myślę, wiem jak to zrobić. Umieram. Zrobię inaczej. Umieram. Zrobię tak samo, tylko się skupię. Umieram. I, tak, i to tak trwało. I to wracało. I co, nie pociąłeś płytki po trzech razach? Yy, grałem z co karty z pamięci. Za co z ciebie za pasjonat? z, ka z karty pamięci. To tam. trzeba było pociąć kartę pamięci. Przepraszam. Nie no. A potem... I teraz to jest niestety smutne, bo ja się nachwalę tego rezydenta, bo to jest naprawdę świetna gierka, ale potem jak wygrasz z tym Nemezisem pierwszy raz, oszczędzisz sobie tej amunicji, wbiegasz do pokoju, masz kilka lokacji, w których jest ciężko, bo są po cztery zombiaki na lokację i to jest naprawdę dużo, a ty chcesz oszczędzić tę amunicję. Aż w końcu zdobywasz wysokokalibrowy rewolwer, z którego bodajże 18 strzałów trafionych w kładzie Nemezisa. Bierzesz jedną leczałkę na maksa i jesteś w stanie go po prostu przetankować. Co trochę psuje doświadczenie z tego niesamowitego, ostatecznego horroru, ale jakbym miał każdą, grę, każdą walkę rozgrywać nożem, to pociąłbym przede wszystkim siebie. Tym niemniej muszę Ci powiedzieć, że nie mogłem wyjść z podziwu, jak fajnie zaprojektowana jest ta gra i na jak wiele pozwala graczowi, bo no... Jasne, to, to jest tak, że jak wiesz, co Ci będzie czekać, jak, nie wiem, sprawdzisz sobie przejście, opis gry, albo jak po prostu pamiętasz, jak się przechodziło, no to będziesz wiedział, że mogę sobie pozwolić teraz na strzelanie ze strzelby, bo zaraz będzie amunicja, albo mogę zużyć amunicję do, do pistoletu, bo zaraz będzie więcej albo zdobędę inną broń, która mi zwiększy pulę amunicji w ogóle, bo będę miał dodatkowe naboje. Ale w momencie, kiedy przechodzisz to tak na świeżo, nie wiedząc, co Cię czeka, instynktownie chcesz oszczędzać. A oszczędzając, musisz używać albo słabszej broni, albo biegać z nożem, więc ryzykujesz coraz więcej. I dochodzi do tego momentu, kiedy masz tę świadomość, że wchodzisz do pokoju, słyszysz wycie zombiaków, i to nie jest tak, że przewracasz oczami, że, że, że znowu kolejny pokój z zombiakami, tylko podbija ci tętno, ciśnienie, skacze, bo masz świadomość, że przed tobą jest faktycznie kolejne wyzwanie, któremu musisz sprostać. Coś, czego naprawdę brakowało w poprzednich częściach i coś, co już nigdy nie wróciło w następnych. Bo następne były nastawione na akcje także że tam ci nigdy niczego nie brakowało a poprzednie były po prostu prymitywniejsze z tym systemem. Nie było ani uników, nie było tak szybkiego poruszania się. Zresztą w jedynce to w ogóle wszystkie zombiaki były na tyle samotrafień. W trójce już się różnią punktami życia. Jedne przyjmą więcej, drugie mniej. Więc czasem się uda szybciej zadźgać, czasem wolniej. Wchodzą kolejne modyfikatory. No a jeszcze nie wspomnę o tym, jak się pojawiają zupełnie inne potwory niż zombiaki, no bo wtedy to jest w ogóle impreza i tak naprawdę nikt nie wie, jak sobie z tym radzić. Ale jednak masz zawsze ten nóż, którym możesz po postarać się, ale, ale zabijesz, a wiesz, jak gram w tłum dengan na przykład, The Desper Girls, co tam jak skończy mi się amunicja, to koniec. Po prostu nie mam żadnego jakiegoś, nie ma żadnego jakiegoś ataku nieskończonego. Mhm. Więc wydaje mi się, jeszcze nie byłem w takiej sytuacji, natomiast wydaje mi się, że mogę dojść do sytuacji, w której dosłownie nie jestem w stanie pokonać przeciwnika, którego muszę pokonać, żeby przejść dalej. Mhm. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Że mogę się w ten sposób zablokować. Więc to dopiero, wiesz, gra, która jest nastawiona na to, żebym w fakt się musiał oszczędzać i myśleć o tym, ale z drugiej strony, no muszę te sobie używać, bo nie jest tak, że mogę sobie stwierdzić, że a teraz użyję mojej słabszej broni, która ma nieskończoną amunicję. Tylko każda broń ma skończoną amunicję. Myślałem, że w rezydentach jest tak samo, szczerze mówiąc. Właśnie nie. W rezydentach tradycyjnie miałeś ten nóż i e, tradycyjnie już od jedynki pojawiały się te wyzwania, że o, ktoś przeszedł całą grę nożem tylko akurat w jedence było to relatywnie łatwe, bo wszystkie zombiaki miały, były na tyle samo hitów, a w dwójce było to relatywnie nudne, bo zombiaków było więcej, były odporniejsze i jeszcze w dodatku się pojawiały trochę trudniejsze potwory w ogóle. Natomiast w trójce jest to idealnie wybalansowane, no bo ja widziałem w ogóle przejścia gry, które opierały się o to, że koleś co do ide, co do klatki za każdym razem, w każdym momencie idealnie wyczuwał moment na zrobienie uniku. I Jill w ramach animacji uniku, akurat jak napadają ją zombiaki, ma taki, taką szarżę do przodu, która w kontekście gry wydaje się absurdalna, no bo nie będziesz wbiegał w objęcia zombiaków, które na ciebie idą, ale od, od strony mechanicznej sprawdza się świetnie, bo popchnięte zombiaki lecą na siebie, przewracają się nawzajem i w ten sposób masz otwarte przejście. A, czyli te uniki nie są losowe, tylko po prostu trzeba umieć ocenić sytuację. W przypadku Nemezisa wydaje mi się, że są losowe. A, okay. No, okay. Spędziłem nad tym dużo czasu. W przypadku innych potworów już mniej. Ale to jest właśnie kwestia tego, że Nemezis ma dużo ataków i też inaczej po prostu to działa. No, jest to mimo wszystko najbardziej dopracowana walka, bo nawet jeśli mówię o tym, że uniki są losowe, to jednak dużo łatwiej jest wyczuć ten timing. Więc to też inaczej działa. I dlatego też nie mogę wyjść z podziwu, bo w przypadku Nemezisa widzisz, że on atakuje, a w przypadku zombiaka musisz wiedzieć, że on w tym momencie wszedł w zasięg. A przypominam, to Resident Evil 3 jest nadal grą z prerenderowanymi tłami i ustalonymi z góry ujęciami kamery, więc tam momentami perspektywa wygląda tak, że nic nie widzisz i nic nie wiesz. Chyba, że wiesz, gdzie szukać. No chyba, że jesteś eee... japońskim mistrzem i widzisz w wireframe. Ie. Wyłączasz sobie w mózgu. Widzisz hitboxy i frame Małpa gmail.com no, Nie, nie, nie. Widzisz hitboxy i frame Dosłownie. D dobrze. Przepraszam. Że widzisz te i frames no. Invisibility frames. Klatki nietrafialności. A, no tak. No, tak. Nie, nie powiedziałeś tylko, tylko mówiłeś jakaś nietrafialność na uniku. Co z ciebie za pasjonat? W ogóle nie znasz świadomości marki? Nie klikaj mi tą myszką. Przepraszam, musiałem. Możesz strzałkami przesuwać, a o, o, też słychać. Niefortunne. <grym> I zepsułeś. Już jest dobrze, już jest dobrze. No, także trochę się nagadałem o tej mechanice, ale wiesz, koniec końców to jest też taka gra trochę w strategię, bo masz ten, nawet nie wiedząc, jakie będą cię czekały starcia, musisz myśleć o tym, że Wiesz, na jaką broń zaoszczędzisz amunicję? W rezydencie Trójce wprowadzono system robienia amunicji. Znajdujesz elementy składowe i możesz podjąć decyzję, do czego chcesz zrobić amunicję. To też jest fajne, bo wiesz, czy ja teraz chcę zrobić amunicję do jakiejś broni, którą mam, czy wolę sobie zachować i mieć mniej fizycznie do wykorzystania, ale za to, jak już dostanę na przykład ten wysokokalibrowy rewolwer, co może nastąpić w jednym z dwóch miejsc w grze, więc to, wiesz, nawet nie jest powiedziane, że dostaniesz, to znaczy dostaniesz na pewno, ale nie wiadomo, czy szybciej, czy później. No ale jak już go dostaniesz, to warto byłoby mieć do niego 30 pocisków, a nie 6, bo to robi dużą różnicę. I wiesz, to jest taka fajna gra właśnie w planowanie, w kombinowanie, w próbę potem realizacji tej strategii, no bo wiesz... A się... nie wskadywanie, Podejmowanie ryzyka? Dobrze. Coś w ten Po e, Poza tym powiem się, że fajnie wyszło w ogóle w tej grze, tworzenie klimatu tego rozwalonego miasta. Na przykład dodatek, element, który mi się bardzo podoba, jest taki, że w ramach tych prerenderowanych teł na ulicach miasta jest masa trupów w najróżniejszym stanie. I teraz, jeśli masz ekran, na którym pojawiają się przeciwnicy, oni mogą być w trybie pasywnym albo aktywnym. Aktywni atakują cię, pasywni nie, prosta, jeszcze cię nie zauważyli. Jeśli wejdziesz na ekran, na którym przeciwnicy są w trybie pasywnym, to jest szansa, że przykleją się do któregoś z tych trupów w tle i po prostu zaczną go żreć. Taki mały, zupełnie niuans, który w ogóle nie wpływa na grę, ale jak wiele dodaje w temacie klimatu. No to zazwyczaj tak działa, że te najmniejsze rzeczy robią największy efekt. Mhm mhm. Dokładnie. Diabeł tkwi w szczegółach. No pewnie. No oczywiście tak jak powiedziałem, no potem znajdujesz nową broń, więc najcięższe jest pierwsze 30 minut gry, na których, nad którym spędziłem dwa tygodnie, a potem dosłownie przez następne dwa dni już przeleciałem całość do końca, bo jestem bogiem wojny i nikt mnie nie zatrzyma. Błucha haha. I co ci? Czego ci to nauczyło to doświadczenie? O grach? Nauczyło mnie to tego, że. Rezydent Trójka jest najlepszym rezydentem. To nie są tylko moje nostalgiczne westchnienia do lepszych czasów. I że można było operując stosunkowo ograniczającą technologią tworzyć klimat faktycznie opresywny wobec gracza. Że potrzebujesz utalentowanego artysty, żeby zrobił ładne tła prerenderowane, ale one już cię zamykają w korytarzach, w wąskich przejściach takimi rzeczami możesz łatwo operować, no, możesz umiejętnie operować, żeby wsadzić gracza w sam środek konkretnego piekła. No i nauczyło mnie to też uporu i cierpliwości i wytrwałości. Nigdy w życiu nie siedziałem więcej niż pół godziny w treningu w piątce. No, ja tak miałem trochę więcej, ale no, no. ale nie pamiętam. No, musiało być dawno. Hmm. No, usiłowałem jeszcze sprawdzić, tak zupełnie już od czapy, co właściwie mogło wpłynąć na te zmiany w rezydentach? No bo wiadomo, że czas, ewolucja, A jeszcze jedno przyszedł do głowy, tak? że się o tych ograniczeniach, które zmuszały ich tam, do, dawały im mniejszy zestaw narzędzi, no ale no, pamiętajmy, że to jest ogólnie zasada w sztuce i w tworzeniu, że no, ograniczenia się definiują. jednak hmm. Zawsze... Każde dzieło jest kontekstem swoich, jakby, okoliczności. I to wiesz, nawet jeśli czasem te ograniczenia wręcz pomagają, bo mhm. dają Ci pewien konkretny cel, którego, dają Ci pewien problem, którego rozwiązanie sprawia, że coś jest lepsze. Często im większa wolność, tylko daje Ci, sprawia, że idziesz na łatwiznę. Tak, masz rację. Ale też y, warto, warto przypomnieć o tym, że. Y, Rezydent Trójka to w ogóle miał być spin-off. Historycznie było tak, że po rezydencie Dwójce Capcom miał kilka zespołów pracujących nad różnymi rezydentami. Tam zespół Hidekiego Kami pracował nad tym rezydentem Czwórką, który później stał się Devil May Cry. Hideki Kami, a to jest ten znany Twitter? Możliwe, możliwe. Ja, ja się nie znam na Twitterach, ja jestem taki mało społecznością. No i były też właśnie inne teamy, i ten team, który zajmował się rezydentem trójką, to był team świeżaków kapkomowych. To byli ludzie, którzy mieli jakieś tam doświadczenie byli na innych projektach, ale nad rezydentami nie pracowali. I z takiego rdzenia teamowego z pracującego nad rezydentami. w zasadzie zostało tylko kilku programistów, tam jakiś pan Oeda, jakiś pan sakata. I oczywiście Shinji Mikami był wpisany w listę płac gry jako tam pan reżyser, pan nadzorca, cokolwiek, ale on nie miał wiele do powiedzenia. On był właśnie tym głosem rozsądku, który monitorował całość prac, a na froncie działali ludzie zupełnie nowi. I to też wyszło im ewidentnie na dobre, bo nie było. Było czuć, że oni po raz pierwszy pracowali z tą technologią, po raz pierwszy albo przynajmniej po raz pierwszy mieli więcej do powiedzenia w tej technologii. No i kurczę, no ten motyw Nemezisa, ja się nie mogę o nim nagadać, bo to jest, coś, co... to jest coś, co do dzisiaj można pokazywać ludziom jako wzór doskonałego projektowania gry. Masz, Spójrz, zwróć uwagę na to, jak wyglądają dowolne potwory w horrorach teraz. Szczególnie w Residenta, bo już tam pal 6 inne serie. Ale teraz w rezydentach ganiają ci jakieś wielkie mutanty na pięć pięter, które muszą zdemolować pół miasta w ramach fascynującego, oskryptowanego wyścigu. A tymczasem w rezydencie Trójce ganiał za tobą kawał bydlaka 2,10 m, ale nie 3 czy 5, tylko normalny wzrostu wielkiego chłopa, okuty w skórzany płaszcz, który ledwo trzyma jego zmutowane cielsko i epatujący tą agresją drapieżnika polującego na ofiarę. Coś, z czym się no, po prostu nie spotkałem. Hmm. No. Resident Evil trójka, panie i panowie. Zastanawiam się, czy przychodzi mi do głowy jakaś gra, w której podobne uczucie we mnie by wywołała. Hmm. Musiałbym się zastanowić. Nie mamy chyba na to czasu. Hmm. To... Wiesz, ja mogę tylko powiedzieć, że to, to jest... To wszystko wyszło w bliskim sobie okresie. Mieliśmy Residenta trójkę, bodajże w 2001 wyszedł Silent Hill 2. Był ten Nemesis, po nim był Pyramid Head, który bardzo fajnie pokazuje kontrastujący i bardzo podobny koncept prześladującej bohatera postaci. No ale żeby się nagadać o Silent Hillu 2, to by trzeba trzech odcinków. Możemy przejść do newsów. Dobra, to widzę, że mamy już bardzo dużo czasu na liczniku. Newsów na szczęście nie ma dużo, większość z nich nie jest ciekawa. Na przykład mamy taki jeden kompletnie irrelevant news. Będzie nowa konsola Nintendo. Znaczy no, na razie wypuścili oficjalny trailer, tak? A może teraz zblubolcuję naszych słuchaczy i porozmawiajmy o wszystkim innym, a potem do tego wrócimy. No w sumie dobra. Dobra. Będzie pan reżyser gry Persona 4 Arena. Jed jest. Jednej z moich ulubionych bijatyk. Aha. Powiedziałbym, że być może w moim top 3. Na pewno w moim top 5. Aha. powiedział, że chciałby zrobić Persona 5 Arena. Ja bardzo się cieszę, że pan producent, pan reżyser, przepraszam, powiedział, że chciałby zrobić taką... To grę. cały news. Tak. Ja, ja Lecimy bardzo, dalej. Ale e... Poczekaj, ja tylko muszę powiedzieć, że bardzo lubię, jak panowie czy panie pracujący przy tworzeniu gier mówią, że chcieliby zrobić jakąś grę. Ja lubię, jak się robi o tym newsy. Mm -hmm. Dziękujemy siliconera.com. E, kolejny news... E będzie, jest taka gra StarCraft 2, nie wiem, czy o niej słyszeliście? To kiedyś był esport. No. Teraz jest to martwa gra. Ups. I jest taka gra Overwatch. O niej słyszeliście? No, bo to jest najsłynniejsza gra. No, Blizzard zredefiniował gatunek za pomocą Overwatcha. No, jest tam taka pani, dziewczynka, streamerka. Aha. Gamer Girl. Aha. Fanka Doritos i Mountain Dew. <kliwanie> tak. Wie, wiecie, o kim mówię. Czy jest ona w sieci? Jest na linii. A. I właśnie diva, o której mówimy, będzie udostępniona jako głos komentatora w StarCraft 2. Oczywiście mówimy o tym komentatorze w grze, czy ona będzie ci mówiła, że masz za mało minerałów, albo musisz stworzyć więcej Overlordów. To fajnie. Nie wiem, przesłuchałem te klipy, które udostępnili i moim zdaniem są koszmarne, nie da się tego słuchać. A to, to jest ta sama aktorka, która podkłada głos angielski i diwie? Wydaje mi się, że jest to ta sama osoba, ale możliwe, że te voice klipy, które udostępnili są surowe, niepoddane obróbce. Chcesz im powiedzieć, że ona tak naprawdę nie brzmi, tylko to jest jakaś <kuh> montaż? Nie, wydaje mi się, że bardziej po prostu w Overwatchu nakładają jakieś filtry tak, żeby brzmiała bardziej, jakby mówiła przez mikrofon albo coś w ten desk. Ale to tylko wtedy, kiedy jest w mechu, jak z niego wychodzi, to nie, to są zdejmowane. W sumie. No nie wiem, w każdym razie te klipy, które były w, w Starcraftie brzmią koszmarnie i nie byłbym w stanie tego słuchać. No już nie mówiąc o tym, że pasują do świata StarCrafta jak pięć do nosa, tak w temacie. Mhm. Eee, czytałeś tego newsa następnego? To pamiętasz, co w nim było? No, tak, że odkopałeś, odkopałeś kocie informację, że ktoś odkopał anulowaną grę zrobioną na licencji zespołu Metallica. Tak, gra, która miała wyjść 10 czy tam 15 lat temu mhm. i o czym miała być? Miała być konkurencją dla Twisted Metal, Vigilant Age. A, no. tak, tak. I inne takie bzdety, w które nikt już wtedy nie grał. I to cały news. Tak. Metallica miała być twarzą, no soundtrackiem do gry, która byłaby e, walką pojazdów osadzoną w klimatach quasi Mad Maxon. Innymi słowy, 10 lat przed Timem sheiferem ktoś prawie zrobił to, czym powinno być brutalne. Ale hmm. niestety nikt nie zrobił, więc zamiast tego Tim sheifer zrobił tą kupę, Kału. Nie zgadzam się z twoją interpretacją gry, gry Brutal Legend, ale masz do niej prawo. Ja uważam, że jest to bardzo solidna pierwsza połowa z nieco niedopracowaną drugą połową. Dobra, to wracamy do StarCrafta 2, bo to taka fascynująca, żywa, dynamicznie rozwijająca się gra. StarCraft 2 nie żyje. Ale to stary news. Nie, nie, teraz już oficjalnie. A. To jest tak jak wtedy, jak masz serial, który już ogląda tylko jedna osoba, ale on jeszcze leci te pięć sezonów, a potem nagle dowiaduje się, że o, on już nie leci. Ale... I co z tego? Nie oglądają go od pięciu sezonów. No, coś w tym jest tak, To jest tak, że... Słuchajcie, StarCraft, y, Proliga StarCrafta została oficjalnie zamknięta. I mamy na myśli tę koreańską Proligę, która była ogarniana przez koreańską organizację sportową. Znaczy współpracująca, to była prywatna organizacja, tylko że jakby pod, e, pod kloszem KESPY. Mm -hmm. Dziękuję za sprostowanie. E, pan... Chyba. <laughs> pan Jun, który raczył się wypowiadać e, z ramienia KESPy, albo nie, z ramienia Prolik, przepraszam, e, powiedział, że StarCraft zdecydowanie jeszcze będzie globalnym e-sportem. No tak, jak wyjdzie ten Remake Brood War. Myślisz, że jest szansa? Tyle plotek na ten temat. Czytałem, że chyba więcej niż o Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2! Ja się. Nie wiem, no. Ty grałeś w Red Dead Redemption. Nie grałeś w Red to... Dead Redemption? Nie, nie lubię takich gier. Ale super, to jest jedyna gra open world'owa, którą lubię. No okej, okay, nie lubię gier open worldowych. Ja też nie. To Czy da się ją kończyć w mniej niż 30 godzin? Może? Nie, tak. chyba nie. No to nie, dziękuję. No, więc y, był trailer jednominutowy, było na nim y, siedmiu jeźdźców jadących równo sobie ramię w ramię, więc ludzie podejrzewają, że może to być na przykład. Y, ten, Rockstar zresztą powiedział oficjalnie na swojej stronie, że Red Dead Redemption będzie miał komponent sieciowy, się Red Dead Redemption 2. Przy czym Red Dead Redemption 1 też miało. Były tam misje kołpowe, były jakieś tam multiplayer rywalizacyjne. Chyba. Co do tego pierwszego jestem pewien, co do tego drugiego nie. Hmm. Natomiast no był, no ale teraz szykuje, raczej ludzie przewidują coś w stylu GTA V, heistów. I, no właśnie. I tylko, że będziemy sobie jechać gangiem po prairie i strzelać do niewinnych ludzi. Ale to jest fajne, bo, bo jesteś kowbojem. No, dopóki się nie okaże, że ty na przykład nie możesz mieć czarnoskórej postaci, albo że takiej nie. Bo jest. No, Nie wiem, nie orientuję Wydaje mi się, że właśnie była jedna tam wśród tych siedmiu miejsc. A, no to spokojnie. bałem, że ktoś spali Rockstar. No, to było fajne. I ludzie mają, snują teorię na temat tego, co będzie w tej grze, że to może być prequel, albo że może będą jakieś zabawy ze zmienianiem w ogóle kolejności wydarzeń, że będzie się działo w przyszłości, ale będzie na przeszłość. No, ale to bardzo mocne spekulacje oparte na podstawie tego, że o, ta technologia na trailerze wydaje mi się trochę starsza niż to, mm -hmm. co było w Red Dead Redemption, co sugerowałoby, że mielibyśmy właśnie do czynienia z prequelem. Dla mnie przede wszystkim prequel sugeruje to, że The Redemption był opowieścią trochę o tym, że Dziki Zachód umiera. Więc no mogliby pójść z tym dalej i pokazać już nie to jak umiera, tylko jak faktycznie dobijamy ostatni gwóźdź do jego trumny. No ale raczej spodziewałbym się raczej właśnie prequela, w którym pokazane byłyby te bardziej świetne jego czasy, w których więcej się działo. Bo jest to chyba jednak lepszy kierunek, jeśli chodzi po prostu o rozwój samej rozgrywki bo można by sobie zrobić więcej, a nie mniej. No, tak. A tak z ciekawości Red Dead Redemption 1 miało takie zamknięte zakończenia, czy raczej pozwala na jakiś sequel? Pozwala. A, okay. Miało zamknięte satysfakcjonujące, ale nie ma najmniejszego problemu. Zresztą przecież gry z ten, z, wiesz jak to jest z grami GTA, że postaci, że jest jakiś kontynuum, że postaci z poprzednich części mogą się pojawiać jako mniej lub bardziej epizodyczne postaci, Natomiast no, nikt nie broni, żeby właśnie było to tak, że część postaci się powtórzy, ale cała reszta będzie zupełnie nowa od początku. Jasne. Jasne. Zresztą to, byłoby, to by się ogólnie wpasowywało w rockstarowy sposób prowadzenia opowieści. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Czy Wajcity. Vice... Nie, nawet nie Vice City. Nie pamiętam ostatniej gry, w której graliśmy tą samą postacią w więcej niż jednej części. No, chyba takiej nie było. Bo w piątce mieliśmy trzech głównych bohaterów. Tak, wszyscy nowi. W czwórce był Nikoś. Tak, ale potem w dodatkach były też inne postaci i zupełnie a, no tak. zawsze był szereg wszystkiego innego. No tak. To chyba standard dla tej firmy. Próbował... Czy główny bohater trójki nie pojawiał się w Vice City? Na pewno nie był ważną postacią, jeśli w ogóle. Wydaje mi się, że go nie było. No a tak nie wiem, wiesz, jasne, rozumiem, że Red Dead Redemption to jest duża gra i wiele osób się cieszy. Mnie po prostu ominęła zupełnie, bo ja tak z, z definicji nie za bardzo mam czas na to granie To chyba, gry. No ja też nie, ale powiedział ktoś, który od dwóch tygodni, czy dwa tygodnie przechodził w y To jest co innego, tak? Teraz mogę go przejść w dwie godziny. Chcesz zobaczyć, jak go speedrunuje? Chcesz zostać, przenocować, żebym ci przespeedranował rezydenta? Nie. No. <laughs> to, no to, to chyba jedna z tych gier, gdzie ludzie wychodzą tylko po to, żeby powiedzieć, że ej, ja się nie jaram. I wyjątkowo jestem w tym obozie tych, którzy się jarają. No to więc fajnie. cieszę się. Mogę w końcu poznać, jak to jest. Fajnie, fajnie, fajnie. Ty... No dobra, to wróćmy do tego może wcześniejszego newsa, który tak przerwałem hamsko. A, bo ja zapomniałem. Nowa konsola Nintendo. Jest. Jest taka zapowiedziana. Okej, okay, więc powiem, co mi się w niej nie podoba i co uważam, że ludzie za bardzo downplayują. Ta konsola jest za duża, jest niewygodna. Ten kontroler, te kontrolery wydają się za małe, a to jak on wygląda, kiedy się przyłączy go do tego doka, doka. w sensie, że, wie, że konsolę podłączasz do telewizora, łapiesz ten kwadracik, z którego z obu stron przyłączasz kontrolery, po to żeby stał się jednym, to wszystko wydaje się mega niewygodne. Po prostu to jak to wygląda, to nie wyobrażam sobie, żebym chciał z czegoś takiego korzystać. Nie będę mógł sobie tego Enixa, wiesz, Switcha przenosić w kieszeni, tak jak to robi z Witą, tylko będę musiał unosić torbę. Mhm. Jest to dla mnie kompletnie... Zresztą jak dowiedzieliśmy się też, że on będzie jechał na tegrze, jakieś tam... Jakie on będzie miał bebechy, z mhm. plotki słyszałem, że ekran będzie miał 720p. No, będzie to masywny jeden teraflop. Tak, żebyśmy byli w temacie z, i na bieżąco z językiem marketingu. Tak, będzie plotki o życiu baterii słyszałem różne, więc nie będę mówił. Podoba mi się to, że Nintendo nie chce wprost powiedzieć, czy konsola będzie miała ekran dotykowy, czy nie. Nie jestem ani trochę zainteresowany. Znaczy, no wiadomo, wszystko sprowadza się do tego, na jakie na to gry będą, ile hmm. będzie kosztować, czy będę mógł sobie pozwolić na taki luksus. Natomiast jeśli chodzi o samo jakby przedstawienie urządzenia jako konceptu, jako tego, że fajnie by było mieć takie urządzenie i grać w nie w takie, tego typu gry, jak pokazano na tym trailerze, to jestem kompletnie niezainteresowany. Nie sprzedało mi Nintendo. Okay, i Mimo, ja... że jestem teoretycznie targetem, bo bardzo lubię platformy mobilne. Ja nieironicznie, zobaczywszy ten trailer, uznałem decyzję o nadaniu Switchowi takiego, a nie innego kształtu za najgorszą, jaką Nintendo podjęło od czasów Virtual Boya nie widzę kompletnie, żeby to wypaliło, ale wiesz, zastrzegę jedno. Znaczy ja nie wiem, czy to wypali, ja mówię tylko, że to nie jest kompletnie dla mnie. Nie nie bawię się w analizatora rynku. No ja zastrzegam jedno, to nadal jest Nintendo i na samej marce Nintendo oni mogą zajechać bardzo daleko z tą konsolą. No nie wiem, Wii U 3 ds No ale właśnie. Właśnie to jest ta druga strona, o której chciałem powiedzieć, że mamy wysycony market, mamy wysycony rynek, ludzie, ci, którzy chcą grać na przenośnych konsolach, to już je sobie kupili po 5 razy. Ci, którzy nie chcą, to siedzą na telefonach. Ja nie widzę po prostu, żeby Switch mógł zaoferować coś nowego którejkolwiek z tych grup. No bo okej, okay, akceptuję to, że będzie on niebotycznie potężniejszy od tego 3DS-a i Nie sprawdzałem, jak to się porównuje do Vita, ale domyślam się, że też będą trochę do przodu. Znaczy, ale Wita ma dużo niższą rozdzielczość, Aha. więc na, na ten temat się jeszcze zastanawiam, Aha. Czy widzę, bo ma też mniejszy ekran, jest mhm. naturalnie, więc skoro Switch jest większy, musi mieć większy ekran, to zastanawiam się, jak to wpłynie właśnie na to, jak gry będą wyglądać versus to, jak będą działać i ile będzie tam prądu i zużywać jak szybko. Mhm. I poza tym ten ekran nie będzie OLEDowy, więc no umówmy tak, się. No tak. Tak naprawdę to, wiesz, sam koncept mi się nie podoba. Wydaje mi się, że to jest taki, taka desperacka próba Nintendo, żeby wymyślić kolejną sztuczkę marketingową, która być może przyciągnie klientów. Znaczy, wiesz, ci, którzy najpozytywniej wypowiadają się o tej konsoli, to są ludzie, którzy nie lubią konsol przenośnych, i po prostu cieszą się, że o, w końcu nie będzie tak, że są gry ekskluzywne na 3DS-a, które sprawiają, że muszę kupić tego 3DS-a mhm. i nie mam kiedy w ni na nim grać, więc po prostu gram na nim, siedząc sobie w domu przed komputerem. Mhm. To fajnie, że będę mógł sobie po prostu tego słysza podłączyć do telewizora i nie będę się już musiał przejmować tym, że część gier Nintendo wychodzi tylko na 3DS-a, a część na Wii U, tylko że będę miał jedną zunifikowaną Nintendo platformę. Co jest celem dla fanów gier Nintendo, którzy nie lubią gier przenośnych. Ciekawe jak duży jest to rynek. No, tak jak mówię, nie możemy ignorować liczby fanów Nintendo, bo ja z kolei spotkałem się z jednym argumentem powtarzanym do znudzenia, mianowicie no, fajnie będzie nowe Mario, nowa Zelda, nowe to co lubię i sobie to ogram. I pod tym względem myślę, że Nintendo nam dostarczy jak najbardziej sensownej platformy. Tylko nie jestem w stanie podjarać się takim konceptem, no bo nie jestem ani fanem Mario, ani fanem Zelda, ani niczego innego. Ja jestem fanem gier, które są wypuszczane przez firmy trzecie na konsole Nintendo. Tak jak na 3DS-ie nie mogę się doczekać, będę miał 3DS-a, nie mogę się doczekać, już do mnie jedzie, będę miał w poniedziałek 3DS-a. Co, co, w co będziesz na nim grał? No w Project Cross Zone chociażby. Co to? To jest taki taktyczny RPG. Taki, że się tury robi, klika się postaciami i masz postaci Capcomu i Namco i one się biją. Fajne. Znaczy Project Cross Zone to akurat jest nie Capcomu i Namco postaci, tylko to jest Super Robot Warsy, tylko takie, które można wydać na zachodzie bez utonięcia w kosztach licencyjnych. No ale system gameplayowy jest taki sam. Zresztą chyba jakieś Namco X Capcom też wyszło na tego 3DS, a muszę się dowiedzieć, więc no ja po prostu będę siedział i klikał w RPG Wszystkie, które wyszły. To może nie wolę na Switchu? Mógłbyś sobie postawić tego na stópce i odciągnąć, odłączyć te kontrolery rozmiaru kciuka? No... Jak tylko dostanę Switcha za 300 zł, to to bardzo chętnie się zainteresuję. Jak tylko Switch będzie miał kompatybilność wsteczną z 3DS-em, w co szczerze powątpiewam z racji konstrukcji tej konsoli, to się zainteresuję. No, wiesz, ja nie mam zamiaru siedzieć tu i hejtować Switcha, bo... Nie? myślałem, że jesteśmy kącikiem hejterów Nintendo. Nie, no ja, jest, ja uważam ten pomysł za zakrytyński do bólu, ale... To nie znaczy, że on się nie ma prawa nikomu podobać. Nie, to nie, nie znaczy, że ja wiem lepiej od Nintendo, co się stanie. No tego ja się nie wolę w analizę, tylko po prostu <śmiech> tak uznałem, że od tego jest ten podcast, żebyśmy mówili, co myślimy o rzeczach. Ja myślę, że Switch jest... nie, nie podoba mi się. To ja myślę, że Switch... Myślę, że mi się nie podoba. No. Ja jestem zdania, że Switch podzieli los Wii U, czyli będzie konsolą, którą kupi ktoś, gdzieś, kiedyś, podobno. 350 osób. Na przykład. Tyle kupiło w Polsce przez pierwszy rok. No, na przykład. I znamy chyba ze dwie, albo i trzy. No, ale one już później kupiły. A, okej, okay, okej. Okay, okay. Teraz te liczby mogą być już tak wysokie, że no, może nawet, że może nawet tysiące. zwrócił się koszt przetłumaczenia reklam Wii U na polski. Były jakieś? Nie wiem, może jest jakaś instrukcja po polsku, no, czy No, koszt rzeczy? instrukcji i pudełka. No, no. Koszt w ogóle sprowadzenia tego jednego tira, który przewiózł te tysiąc kopii na całą Polskę. No, nie no sorry Nintendo ja Cię lubię, ja Cię szanuję no ale z ja tym nie. Wii U, to nie wymyśliliście nope. nic dobrego nope. nie no wiesz ja do Game Boya Advance bawiłem się przy konsolach no. Nintendo tak. bardzo dobrze Game Boy Advance był 15 lat temu tak, nie ale... ale teraz leci do mnie mój 3DS i mam zamiar znowu bawić się dobrze przy grach Nintendo oczywiście nie będę grał w żadne flagowe gry Nintendo bo ja nie ruszę kijem żadnego Ace Attorney to to będzie twoja działka na tym podcaście, ale jest masa innych gier. Jeszcze nie jest grą Capcom, a nie Nintendo. Ale jest na konsoli Nintendo ekskluzywem. Jest na iOSa. I dochodzimy do klucza problemu. Nie, nie, nie, nie. nie. nie. Hitboxy i framey at gmail.com Coś coś jeszcze Wszedłem Ci w słowo chamsko, może się coś powiedzieć. Here i code to najlepsi przyjaciele i robią podcast. Tylko jedno z tych zdań jest prawdą. E, Myśmy dostaliśmy jakieś maile? Nie. Co Chyba, o... że maile o tym, jak y, można lepiej docierać do ludzi w ramach wcale niespamowego e-maila, nie serio, kliknij stary, mhm. będziemy liczyć. Fajnie. Ja, ja bym nie liczył. To może powiem o takim mailu, czemu już tak cicho, nie słychać cię? Przepraszam. To może powiem o mailu, który usłyszałem w innym podcaście się do niego ustosunkujemy. Bardzo proszę. <laughs> Okej, okay, więc był taki podcast Giant Beastcast i tam jakiś pan napisał, że jak gra sobie teraz w gierki, to lubi grać w te gówniane gry Ubisoftu typu Assassin's Creed, bo wtedy może się teraz to lubi, dlatego że jest w takim nastroju, że jest zawsze zmęczony po pracy, zestresowany i nie chce mu się grać w gry, w których musi myśleć i szukać wyzwań, które zazwyczaj lubił, tylko właśnie jest dla niego takie przyjemne, relaksujące, że może mieć taką grę, gdzie robi te powtarzalne czynności, że od... robi te checklisty mhm. i sobie odznacza wszystko po kolei, czasem nawet dosłownie i że to jest dla niego fajne. I się tak pytał, czy prowadzący tego podcastu też mają także zależnie od ich nastroju nagle jakieś inne gatunki, które zwyczaj, albo rodzaje gier, które zwyczaj lubią, nagle do nich trafiają i na odwrót. No i ja tak sobie pomyślałem, że w sumie to ja od zawsze, tak mniej lub bardziej świadomie, stawiając sobie za punkt honoru, żeby nie pozwalać, żeby mój jakiś stan umysłowy i moje okoliczności w życiu wpływały na, na to, jakie są moje zwyczaje growe, mhm. wydawało mi się, że gust to jest jakaś rzecz nadrzędna i że zawsze muszę na niego dążyć, a jakieś moje upodobania wynikające z mojego obecnego stanu są jedynie tymczasowe i należy je generalnie ignorować a w najlepszym wypadku tolerować, ale na pewno nie indulżować. Nie pobłażać. Ale na pewno im nie pobłażać. Okej. Okay. Ja jestem zdania, że fakt, gust jest swego rodzaju nadrzędną kwestią, ale nie możemy pozwolić na to, żeby nasz gust definiował nas wbrew naszej woli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, uważam, że fakt, że zależnie od naszego nastroju stanu emocjonalnego, różne formy przekazu i nawet w obrębie konkretnej formy przekazu różne jej postaci do nas przemawiają, to jest dosyć naturalne. No to jest tak jak z muzyką, że no, jak masz doła i puścisz sobie coś, co kojarzysz ze smutkiem albo co jest po prostu bardzo smutne, to ci się ten dół może pogłębić. No, z muzyką robię tak samo. Też staram się nie pozwalać, żeby mój nastrój zdecydował o tym, czego słucham, tylko... Staram się, znaczy no wiadomo, że jeśli wracam do czegoś, no to wtedy to na co po prostu mam ochotę. Jeśli mam ochotę na coś spowodowane moim nastrojem, to tak, ale już przy słuchaniu nowej muzyki staram się trzymać swojego konkretnego planu, czyli że danych artystów miałem sobie zapisanych, że mam posłuchać przy najbliższej przyszłości, a nie, że o jestem smutny, to teraz wy wpisujcie smutną muzykę. No nie wiem, ja bardzo lubię jak jestem smutny usiąść do listy najbardziej depresyjnych rzeczy, które znam, Przeciążyć sobie organizm tą depresją, wy, wypłakać ją mniej lub bardziej fizycznie i stwierdzić, no dobra, to był smutny wieczór, już mi lepiej, mogę robić inne rzeczy. A masz się gier? Na taką okoliczność? Wiesz co, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry, to jest to o tyle złożony problem, że gry zazwyczaj zajmują więcej niż 3 minuty. Albo 30. Więc... Myślę, że jeśli mówimy o jakichś przedłużających się stanach emocjonalnych, na przykład właśnie mam nowe stanowisko w pracy i okazuje się, że nie radzę sobie z nim, albo że jest tam dużo nowych rzeczy, albo z jakichkolwiek przyczyn mnie ono stresuje, no to wtedy chcę się tylko odstresować. Znam taki tok myślenia. On się, myślę, może w zupełnie naturalny sposób zrodzić w jednostce, tylko że no to jest też kwestia tego, żeby nie pozwolić, żeby twoje stany emocjonalne rządziły tobą. A, czyli jednak zgadzasz się ze mną. Poniekąd. Ja myślę, że jest miejsce na jedno i na drugie. Znaczy, ja nie mówię, że nie wolno tak robić, tylko mówię, że zdaję sobie sprawę z tego, że ja prywatnie nigdy tak mhm. nie robiłem, że właśnie zawsze szedłem w drugą stronę, podczas gdy nie przyszło mi do głowy w ogóle, że można tak jak ten słuchacz korzystać z tego i celowo tak robić, że, trakt, że zawsze wydawało mi się, że traktowanie gier jako narzędzi na przykład właśnie do odstresowania się czy mm -hmm. wprowadzenia się w jakiś tam stan emocjonalny uważałem za takie, że, że ja nie potem gram w gry, że ja chcę grać w gry żeby jakby mieć doznania artystyczne lub żeby rywalizować w przypadku no Lola czy innych tego typu gier, a nie żeby nie traktowałem ich jako narzędzi do relaksu. Wiesz co, ja mam czasami tak, że staję przed wyborem, czy na przykład chciałbym grać w coś nowego albo kontynuować jakieś przejście gry, które już rozpocząłem, ale podejmuję świadomą decyzję, że, że nie, że nie mam siły, że, że nie chce mi się, że mam dość i to nie i gram nadal, ale na przykład odpalam sobie coś, co będzie dla mnie tylko takim bezmyślnym przemieleniem pół godziny albo nawet godziny. Na przykład tak miałem czasami z wspominanym wcześniej Street Fighter x -em że mogłem pograć w coś nowego, ale stwierdzałem sobie, a nie, wolę posiedzieć i porobić te trajale, o których wspominałem. I siedziałem sobie na przykład przez godzinę albo i nawet dłużej i faktycznie schodziło mi całe popołudnie na to i nie robiłem nic w cudzysłowie konstruktywnego, no ale spełniała się po pierwsze ta funkcja odstresowania, a po drugie robiłem jakiś progres w tym, bo też nie wracałem do już zrobionych triali, tylko chciałem skompletować całą listę. i jak doszedłem do tego etapu, że zrobiłem wszystkie, no to już do tej gry nie wracałem nawet kiedy miałem ochotę się odstresować, wtedy szukałem już czegoś innego. Więc tak jak mówię, ja myślę, że jest miejsce w życiu na jedno i drugie podejście, ale uważam, że ważniejsze jest to, żeby szukać nowych doznań albo pogłębiać swoją wiedzę o jakichś konkretnych tytułach niż no, mielić kolejne tytuł Ubisoftu w którym nic się tak naprawdę nie dzieje i szukać dwusetnej flagi. dwusetnej Ciekawe, czy dojdziemy kiedyś do dwusetnego odcinka? No, trzeba skończyć ten, to też będziemy bliżej następnego. Dobrze. Przekroczyliśmy 2 godziny 10 minut, więc to chyba dobry. Dwie godziny, więc to chyba dobry moment. Hitboxy i framey na gmail.com Mówiłem. Zapamiętałeś? Fajnie.